Witam z Magieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 657. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński-Akasik. Witaj Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry słuchaczki i słuchacza. Ten chłodny, zimowy, prawie już świąteczny wieczór. Bardzo miło mi się z tobą tutaj słyszeć w wirtualnym studiu. Kiedy ostatni raz widziałeś śnieg? Na żywo, w sensie tak na żywo, y, dwa lata temu. Dotykałeś dwa, dwa lata temu, temu. okej. Okay. Tak, ale nie, nie tutaj, tylko byliśmy y, na wycieczce no, y, w, w Europie Centralnej, tak y, powiedzmy. I y, no, była już to plucha, ale nadal liczyło się jako śnieg. I teraz yy, widzę raporty, które dochodzą tutaj <głos> z Polski i moje dzieci nie mogą tego odżałować, że żyjemy w miejscu, w którym yy, zima jest y, taką rzadkością. W tym sensie, że śnieg i, i, i te białe święta to jest coś, co się dzieje raz na dekadę, więc to jest niestety... No to ja ci powiem, że w zeszłym roku moja córka nie widziała śniegu, bo była akurat chora. I na te dwa dni, kiedy spać śnieg, to ona była w domu. No I w zeszłym roku... A dwa lata temu to tego śniegu naprawdę było chyba tyle, że odwiozłem ją do przedszkola i mhm. był śnieg. I ona mówi, że się czy pojedziemy na sanki. Ja mówię, tak, tak, jak już wychodziliśmy, to była plucha i tego śniegu nie mieliśmy przez dwa lata też tak za bardzo. I ona się mnie pytała, czy ona jeszcze zobaczy śnieg w zeszłym roku. Taka była smutna i mówi, tata, czy ja jeszcze zobaczę śnieg? Ja mówię, no myślę, że tak, nie? Jak nie, to pojedziemy gdzieś w góry. No i dzisiaj byliśmy, wiesz, na spacerze rzucaliśmy się śnieżkami. Jeszcze tego śniegu nie było tyle, żeby zrobić bałwana, ale już żeby ulepić śnieżkę i żeby sobie porzucać do celu albo w siebie wzajemnie, to, to było. No i trzeba było też odśnieżyć auta, mm -hmm. także... No tutaj już jest mróz taki, że trzeba skrobać szyby, ale to niestety... Yy, jedynie co tego śniegu właśnie nazbierasz, to, to, to, to skrobiesz ten szron z, z, z szyby i, i to wszystko. To ale Z lodówki możesz sobie też... Tak, się tak ale <laughs> Śmiejesz się, ale yy, jak mieliśmy, już tak kilka lat temu, Śnieg, to ulubiliśmy takiego małego bałwanka. Takiego, ja wiem, 20-30 centymetrów. I wsadziliśmy go do zamrażalki. I on przez całe święta jeszcze tam kawałek z nami e, przesiedział. Ja, no, ja, no, To są takie. Ale e, równie rzadkie jak, jak, jak białe święta e, tutaj na Zielonej Wyspie są sukcesy, które odnosi Microsoft, i o konsole. Nie wiem, czy, czy się zorientowałeś, czy obiło ci się uszy, ale. 22 października, czyli właściwie, no, tak jak nagrywamy to. E, właśnie mijają. E, mija 20-lecie e, 20 konsoli Xbox 360. Dobra, powiem szczerze, że. A 22 listopada, chyba, bo październik był miesiąc temu. Czyli tak. miesiąc temu było to 20 -lecie. No, nie, oczywiście, tak. To chyba mnie choroba jakaś. Pierwsze i już mi się daty mieszają. Ale tak. 22 listopada 2005 roku na świat na światło dzienne właściwie, premierę miała, znaczy też tak skomplikowanie to opowiadamy, ale 360. Wtedy w dwóch wersjach, Core i Premium. Ale w ogóle to jakoś, jakoś obcho, obchodzili to w ogóle w jakiś sposób, bo By było jakieś, na no, nie wiem, ja nawet nie widziałem posta takiego jakiegoś dużego, szumnego, żeby mi się wyświetlił. Gdzieś tam pojawił się na którymkolwiek timeline'ie. No nic, taka trochę A nie, nie śledzisz Game Awards, z Jeffa, Killego na przykład? Nie, nie śledzę. Nie, no znaczy było dużo, wiesz, że ja... ja... Było. Tak, i właściwie to yy, tak w mojej banieczce, to i na, na Twitterze, i w podcastach, które słucham, pojawiła się ta ta wiadomość, znaczy wiadomość, to przypomnienie właściwie, nie? Bo to okrągłe 20 lat. I właściwie to jest niesamowite, bo 360 dla wielu, dlatego dla, to było taki... To był sprzęt, który konwertował cię z pecetowca na konsolowca. Przynajmniej w moim przypadku. I yy, ja, y, ja miałem y, oczywiście różne epizody, jeśli chodzi o konsolę, i ja opowiadałem, że kiedy konsola 360 wyszła, to ja dopiero dopiero y, zainteresowałem się tym pierwszym oryginalnym Xboxem. No i zrobiło na mnie wtedy niesamowite wrażenie halo, y, tam kilka jeszcze innych gier. Ja wiem, że ten sprzęt pożyczyłem Benkowi, Benek y, pod wrażeniem w ogóle Xboxa, doszedł do wniosku, że on kupuje 360 bo to już wtedy, wtedy konsola wyszła. I mhm. żeby była śmieszna historia, on później sobie kupił 360 tą elitą tą czarną, jak wyszła, bo to był jakiś czas później. A ja od niego odkupiłem e, premium, którą mam chyba do dziś. Ona przeszła jedną naprawę, no bo wiadomo, 360 mieć, a nie mieć czerwonych kręgów śmierci, to jest, to jest wręcz niemożliwe. Mi się wydaje, że statystycznie to każda osoba minimum miała a niektóre osoby miały nawet więcej niż raz. Więc to jest, to jest to wszystko zależy od tego, ile miałeś tym sprzętów na no niej, czy, czy się bawiłeś gwarancji, ale trzeba przyznać, że Microsoft wtedy poszedł do przodu i, i wykazał się no, takim prokonsumerskim zachowaniem, i wszystkie te konsole były serwisowane yy, za darmo. W sensie, nawet jeśli kończyła się gwarancja taka, to oni ją o kilka tam, nie, wiem, przynajmniej chyba do trzech lat ją rozciągali. No, wiem, że. Że to był taki niesamowity pokaz takiej siły, no nie? Że, że Microsoftu, jako, jako firmy, która wie, że zrobiła coś złego, ale nie próbuje, jakby, wiesz, udawać, że nic się nie stało. Tak jakby to zrobiło Nintendo. Tak, Nintendo ma jakieś problemy i tak dalej. Nie, nie, to tak ma być. Ten, yy, nie wiem, dryftują ci J-Cony? No trudno. No nie, musisz sobie kupić nowe. Coś tam nie działa? Nie. A tu było coś takiego, co, co, co pokazało, że, yy, że mimo takiego. Fellera, do nie no, no. Postawili się i praktycznie do, do końca i 360 i PlayStation 3 szły tak jakby web w web. PlayStation 3 miało, miało no ten. Nie miało tej przewagi jednego roku i, i musiało nadrobić, ale było na, na wstępie też dosyć drogą konsolą. Ja pamiętam, że ta wersja, też wyszły dwie wersje konsoli i ta wersja taka pełniejsza, która miała wsteczną kompatybilność, miała te, te snoty na karty pamięci, te USB, to wszystko sprawiało, że ta konsola, bo kosztowała wtedy, o ile dobrze pamiętam, 600 euro. A 360 w wersji Core chyba 299, a w wersji Premium, czyli z dyskiem 20 gigowym 399. No i to już robiło różnicę i no wiesz, no to były wspaniałe czasy. No wiesz, no to jest, to, to jest seria Halo, to jest, to jest Xbox Live, to jest yy, jakby powrót yy, jakiś, albo nawiązywanie nowych znajomości i to, że każda konsola była sprzedawana z headsetem. I to sprawiało, że było tak naturalnym dla ciebie, że ten headset miałeś podłączony do tego pada i że w sumie korzystałeś z niego. A na PlayStation 3 tego nie było. PlayStation 3 z czatem głosowym weszło bardzo późno i oni nie mieli nawet takiego swojego porządnego headsetu, tylko były jakieś eksperymenty z bluetoothami i tak dalej, więc to jest to. Więc ja nie wiem, czy, czy masz jakieś yy, wspomnienia z 360 ką czy, czy była dla ciebie tak formatywna. Yy. Ja opowiadałem. Miałem bardzo krótko 360 mm -hmm. Opowiadałem tę historię, ona jest tak, tak. smutna i, i nie przyda jej eee, Natomiast no, z, trochę Poczeka. pograłem. W mojej rodzinie była 360 ka Pograłem całkiem sporo, kuzyna. Wiesz, ja w momencie, w którym kupiłem PlayStation 3, to też dużo grałem przez sieć. Mhm. Wtedy to były, to był ten taki powiedzmy przewaga PlayStation, że nie trzeba było płacić żadnego abonamentu, żeby grać z kimkolwiek i się bawić dobrze. Więc miałem sporo znajomych e, z Europy i, i graliśmy sobie e, wiesz, bardzo, bardzo krótkie, lak lakoniczne wiadomości. Później się trochę to zmieniło. Z kilkoma osobami miałem używałem um, zewnętrznego czatu głosowego, tam przez Messengera się łączyliśmy chyba, a jeszcze wcześniej chyba przez TeamSpeaka. Było coś takiego? TeamSpeak, czy ja sobie to wymyśliłem? TeamSpeak nadal istnieje, to jest dosyć popularna okay. platforma, tylko, że ona ma jakby serwer, który wykupujesz i, i się łączysz, tak, że to jest taki okay. scentralizowany, ale ty, ty masz, ty masz ty jesteś właścicielem jakby serwerem, nie? Już Jak... kończąc, bo to nie jest no. o, o Xboxie, więc ja grałem yy, rzeczywiście no... no yy, Bardziej, bardziej tamtą generację, no to, to praktycznie całą spędziłem z PlayStation. Wiesz, w ostatnich tam powiedzmy też 6 lat temu wróciłem do w yy, 2019 czy 2020 wróciłem do Xboxa przy, no, przy okazji Xboxa One. Yy, więc ja te, tą 360 znam, pamiętam ten dosyć ciekawy yy, dashboard ich. Yy, tak. yy, pamiętam bardzo dobrze y, gry, które bardzo chciałem wtedy mieć u siebie, mm. czyli Dead Rising, strasznie mi się podobała ta gra, tak. Gears Extra, naprawdę, Gearsy wtedy zrobiły na mnie piorunujące wrażenie, Halo nie, bo ja Halo na pc grałem, mm -hmm. i to Halo mm, najpierw przechodziłem tę kampanię i to nie było dla mnie nic ciekawego, w sensie to Halo Wpadł w takim momencie, kiedy ja sobie kupiłem dobrego peceta do grania i to, to Halo wpadło w takim momencie, że na przykład miałem takiego Fira, nie? No tak. E, Half-Life 2 i to Halo w ogóle nie robiło na mnie żadnego wrażenia, więc nawet nie jeżeli grałem po sieci na pececie to ja grałem w takie strzelanki typu Call of Duty 1-2 albo Enemy Territory e, bardzo długo grałem w Enemy Territory to mhm. był mod do, do Wolfensteina i, i, I ja w Halo mnie nigdy nie zapało, ale girsy wtedy y, rozpaliły mocno mnie i y, właściwie no to każdą wolną chwilę leciałem do kuzyna i graliśmy w i y, To było coś, co, co, co, co pamiętam, to łączenie się takie bardzo wszystko szybkie na, na zasadzie dołączasz do gry, jesteś już żadnego, żadnych problemów, po prostu um, takie plug and play, nie? I to mhm. mi się strasznie podobało, że ja mówię, kurde, ja muszę mieć, muszę mieć 360 -tkę. i tą 360-tkę z tym miałem bardzo, bardzo krótko. A, ale później nadrobiłem sobie, mając PlayStation 3 i, i dużo. To był taki wierowani. piękny okres, moim zdaniem, tej, tej rywalizacji, bo to były konsole, które były zupełnie, miały zupełnie inną architekturę. Na PlayStation mhm. 3 było oparte na korach i to było mówione, że, że na to się trudno programuje. Zupełnie inaczej były adresowane te pamięci, bo tam było te dwa razy po 256 megabajtów, a Xbox miał te 512 do wykorzystania, jak, jak powiedzmy programiści chcieli. Więc to było, pod tym względem one się różniły, ale osiągi miały bardzo podobne. I zawsze było tak, że była jakaś gra, która wyglądała, wiesz, troszeczkę lepiej na jednej albo na drugiej platformie, ale dużo gier wychodziło i wyglądały tak samo, więc mogłeś sobie już wtedy po prostu jakąś taką przynależność platformową. No nie, mogłeś się po prostu opisać po jakiejś stronie i nie tracąc dużo na, na, na, na grach, ale też jednocześnie miałeś mnóstwo ekskluzywów i te gry, o tak. których mówiłeś, no, to, to, to definiowały, no nie, czy chcesz być właśnie konsolowcem i grać w halo. W, w, w GIRSY i tak dalej, czy chcesz być PlayStation 3 i grać, nie wiem, w Killzone y na przykład, albo no, Resistance, raczej, nie. Resistance, y, Uncharted, ja ci powiem tak, ostatecznie Microsoft. Tak. Y, po 360 nie kupił Xbox One, tylko kupił PlayStation 4. No i. Właśnie. I został z PlayStation 4 do, jest cały czas. Zresztą od niego też pożyczałem VR, PlayStation. Mm, Dlatego, że przychodził do mnie i no to tak jak ja do niego chodziłem na Xbox, to on przychodził do mnie na PlayStation 3 i, i grał. I pamiętam tą sytuację, jak teraz sobie o tym myślę, to teraz stanęłem przed oczami. On, mieliśmy iść na wyjść do pubu i, i wpadł do mnie wcześniej i włączyłem mu Uncharted 3. Akurat miałem wtedy tę płytkę ze dwa dni i zaczął sobie nową grę. I pamiętam, że się z, chyba z dwie godziny grał, się spóźniliśmy w ogóle, bo tak ten, ten Uncharted zafascynował. I jak szliśmy, rozmawialiśmy, mówi, że mm, girsy girsami, nie, ale e, nie ma takiej gry na, na, na 360, nie, że A. mówi, no nie ma, nie ma, stary, to jest po prostu coś wow, nie. I, Znaczy ja, mówi, ja w ogóle, jeśli ja... chodzi o 360, właśnie też jest kilka takich tytułów, które które moim zdaniem wyróżniały ją, ale jak sobie teraz pomyślałem powiedzieć o tych takich faktycznie definiujących generacje grach, no to też The Last of Us, nie? Też The tak... Last of Us, Metal Gear 4, który trochę jest zapomniany, bo on na początku się tam pojawił, ale on robił niesamowite wrażenie. Mhm. I jeżeli chodzi o te wszystkie mikrosystemy, małe, małe pierdołki, tę te, całą narrację wokół, tę film, filmowość, to jak się, jak ona wyglądała, ta gra bardzo dobrze, zresztą nadal dobrze wygląda. Tak, także wiesz, y, później był ten Metal Gear Rising, y, gdzie graliśmy, on wyszedł też na Xbox 360 chyba, ale, ale pamiętam, że to, to, tak. Tak, że to nie jest Xbox, ale pamiętam, że to robiło wrażenie na, na, na Playstation, że po prostu y, o, to że to już było czuć na tym etapie, że to jest mocniejsza konsola. Mimo, że nie było Witchera dwójki na przykład. nie mm -hmm. eee, Właściwie ja też do tego trochę kupiłem Xbox One, żeby zagrać w drugą część Witchera. Mm -hmm. Znaczy to w ogóle też tak sobie pomyślałem, że yy, żeby nie wrócił ten temat za, za rok, bo co jest ciekawe, to jeszcze były te czasy, kiedy rynek nie był globalny na takiej zasadzie, że najpierw była no premiera. Tak. I, i to premiera. To jest strasznie tak, dziwna. Tak, tak. I premiera w Europie. Jesteśmy... Tak, przepraszam. Jesteśmy w Unii, ale mimo wszystko byliśmy krajem, traktowani byliśmy przez Microsoft jak kraj trzeciego świata. W sensie byliśmy identycznie traktowani jak jakieś tam, wiesz, kraje spoza Unii. Tak. No. Wszyscy mieli konsole na Wielką Brytanię, na jakieś tam lewe adresy, które były znalezione w necie. Bo inaczej nie można było mieć live'a, który był właśnie niezbędny do tego, żeby grać online, dokładnie. Tak, ale z, a z drugiej strony miałeś PlayStation, które obsługiwało twoją kartę i mogłeś sobie kupić za złotówki, jakieś doładowania, jakieś punkty. Bo Xbox na Xboxie nie było tego, nie? Na początku były te tak. punkty, trzeba było sobie kupić kartę z punktami, dopiero coś kupić w tym Xbox Live Arcade. Mhm. Mm, także wiesz... No i druga sprawa, że pojawiła się, znaczy no, no to, to połączenie PlayStation Portable i e, Trójka, czy tam później Vita. No to, to wiesz, to, to, to było bardzo... Mm -hmm. Bardzo fajne na no to, to, to, tak, tak, tak. wspominam, że, że dla mnie wtedy um, może nawet trochę ten, ten, ten Ring, Red Ring of Death, mm -hmm. bo mnie trochę przestraszył i, i stwierdziłem, tak. że jednak pójdę w PlayStation. Tak, tak. To były piękne czasy, bo to, tak, tak jak mówię, polska premiera dopiero była rok po premierze zachodniej, to był 3 listopada 2006 roku i później przyszedł taki moment, że y, właśnie gracze domagali się od tego Microsoftu, żeby, żeby traktował Polskę jako, jako kraj na równi innym krajom europejskim. Była ta cała y, y, akcja z polskim live. Em. No pi piękne czasy, piękne naprawdę. E, <tosyny> to są bracia, jakby mamy zupełnie inne dramy, inne problemy w dzisiejszych czasach, więc to jest. Y, y, no, to jest coś takiego, wiesz, y, co, co pewnie jest związane z tym, że, to, że byliśmy młodzi. A jak coś jest związane z, naszym, z naszymi takimi letami beztroskimi, znaczy w miarę beztroskimi, tak? No bo już nie, nie, nie byliśmy nastolatkami, to jednak e, zawsze to się jakoś wspomina e, przez różowe okulary, e, widzi te obrazy, ale ja naprawdę e, no, cieszę się, że, że wtedy zaopatrłem tego że nie zostałem na, na, na, na PC, chociaż grałem cały czas na komputerze. Wiesz, to, jest, to są te czasy, gdzie e, e, stałem się wszech Przegraczem, że się tak wrażenie, że miałem wszystkie te platformy i G. Tak, że tak. <laughs> to, ale dokładnie, no wiesz, później Wii nawet trafiło pod, pod moje strzechy. Ja pewnie jakby ktoś się doszukał i, i przesłuchiał jakieś stare odcinki Fantasmagii, to pewnie o tym Wii się mogłem różnie wypowiadać. Nie, nie pamiętam, ale koniec końców, jakby oddałem Nintendo co cesarskie. Jeśli chodzi o to, co, co osiągnęli z, z tą konsolą, i jak zrewolucjonizowali rynek. I później to odcinanie kuponów było różne, ale no, dla mnie Switch 2 to jest mniej więcej to samo, co było z Wii U. Tak? I że tylko, że hype jest większy i jest. No, Wii U się w ogóle nie udało, nie? Tak mi się wydaje, tak. że to. Ale to był taki sprzęt, który, który nie, nie bardzo. Znaczy, wtedy nie popełnili tego, znaczy, teraz nie popełnili tego błędu, że nie nazwali na przykład Switcha 2 Switchem Pro albo Switchem. You, albo cokolwiek, że masz po prostu w nazwie dwójeczkę, więc to jest kolejna generacja. Co za tym idzie? No, jeszcze nic specjalnie, wiesz, bo te gry nie są jakoś porażająco ładniejsze niż, niż na, na zwykłym switchu, ale to się będzie zmieniać, gry będą lepiej optymalizowane, deweloperzy nauczą się wyciągać rzeczy, no, wiesz, no, Nadal będziemy mieć takie cross-generacyjne wydania. Tej na przykład ten nowy Metroid Prime, nie? czwóreczka, On Beyond. No tutaj nie ma co się dziwić, wiesz? Tak. Switch był w takich ilościach sprzedany, że. Muszą, muszą, mm. tam. No, tak. Tak no, samo jak prostu... z PlayStation 4, nie? że okay. I z Xbox'em one też po części. Bo nie jest na 100% pewne, ale wydaje mi się, że właśnie Call of Duty Black Ops 7 yy, wyszło i na PlayStation 4, i na Xbox'a one. Więc, no, więc... te nowe gry, jak ja jeszcze. Hmm, już wyszedł, wyszedł Series X yy, to w te nowe gry na Xboxie, nawet jak ten One nie ciągnął, to pamiętam, że w chmurze odpalał, nie? Także hmm. można było grać na tym One w te nowe gry, No te, które są... ja pamiętam, Acha, że. Jak masz, ja jak pamiętam, masz, że to, coś tam takiego grałem. Nie, nie wiem, czy to nie było. Od, od People can fly ta gra co się działa w kosmosie. Out, outriders, no? czy out, outriders, outriders chyba tak. Outriders, nie to, nie to chyba tak. w to grałem w ten sposób. Mhm. Czy znaczy, Ja też kilka gier tak przeszedłem, tylko ten żeby ten żeby po prostu trzeba mieć tą... tą e, znaczy, teraz się to, może się to zmienić, że e, w tych nowych tirach e, prawdopodobnie już to granie w chmurze nie jest tylko w, w, tym, w, tej, w tym abonamencie Ultimate, ale, ale no, w, to też jest przyszłość. Nie? Znaczy, Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że jeśli chodzi o X Xboxa, to na pewno nie będziemy wspominać tak, tak ciepło premiery Xboxa One, bo ta premiera wiązała się z, z tym, że yy, musieli jakby przedefiniować wszystko, nad czym pracowali przez tam poprzednie lata, yy, yy, kiedy chcieli zaprezentować, że mamy dla Was coś, co nie tylko będzie konsolą do grania, ale tym multimedialnym pudełeczkiem pod telewizorem do którego możesz podłączyć telewizję i on wtedy działa jak, jak te takie magnetowidy cyfrowe Miałeś tego Kinecta, bo były pierwsze Xboxy one były sprzedawane z Kinectem i dopiero hmm. Phil Spencer wszedł to chyba było po roku mi się wydaje i, i jakby wrócił do, do podstaw, nie? Tylko teraz mamy taką sytuację, że, że ta marka się rozmyła i jako konsola, jako sprzęt więc ja nie widzę po prostu już, już takich emocji, już takich, takich wspaniałych... Zresztą to też się wiąże z tym, że wtedy to były czasy na przykład tych nocnych premier. Że się stało przed GameStopem, tak. czy jakimś tam innym sklepem, nie wiem. Pewnie w Polsce jeszcze się to zdarzały takie rzeczy, tylko ostatni raz, jak, jak sobie przypomnę taką nocną premierę, to pewnie gdzieś się wiąza, nie wiem, może z jakimś nowym telefonem od Apple... Znaczy, ale... wiesz, co noc na premiera mi się kojarzy, że było przy Wiedźminie, ale nie jestem na 100% pewny, ale na pewno przy dwójce ludzie, ludzie stali. Tak. A to eee, ile lat temu, też, kurczę, nie? Ja pamiętam ale, Diablo wiesz, to 3. były też inne czasy, tak. jeżeli chodzi o... No, Diablo 3 też jest dobrym przykładem, ale wiesz, ja, ja, ja to wspominam, ten okres bardzo fajnie, bo yy, każda gra, nie byliśmy tacy zblazowani jako gracze chyba, każda gra była wydarzeniem, i ja pamiętam, że pojawiło się demo e, piątego rezydenta. I to było dla, dla, dla mnie, dla moich znajomych było jakieś tam sporym wydarzeniem. My się w kilka osób spotkaliśmy, odpaliśmy sobie to demo, przeszliśmy je kilka razy. E, mimo, że wiesz, że to, to nie byliśmy jakimiś tam, wiesz, totalnymi maniakami tej serii, nie? Po prostu ona nam towarzyszyła od wielu, wielu lat wcześniej i i, e, i Wiesz, nawet nie było mm, jakichś takich, jakichkolwiek gorzkich słów, nie? Po, po, po ograniu tego. Byliśmy mhm. szczerze y, zajarani w samym faktem, że mogliśmy sobie trochę pograć. Ten fragment tam ogry, ogrywaliśmy i y, y, y się do, do, no tam, przez te parę, paręnaście, tam parę dziesięć minut bawiliśmy. Każdy trochę się pobawił i, i, i to było super. Teraz... Tego jest tyle, mm -hmm. tak naprawdę. Tego jest tyle, że... Wspaniałe czasy. Znaczy... A, no wy po, po jakiej części gdzieś wrócą, na nie? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że więcej emocji teraz wywołuje jakieś wydarzenie w i... Fortnite'cie, a my jesteśmy już w takim, hmm. na takim tak. etapie życia, że już chyba, chyba, potrafimy docenić dobrą grę, potrafimy się dobrze bawić, ale już chyba to są te czasy takie, żeby żeby się jarać, bo jest demko, to już chyba nie. Chyba nie. Mhm. Ale jest coś takiego, że jak jest jakaś gra w gaście, to, i to powidać po tych statystykach Steam'a, że nagle po prostu ludzie się rzucają i, i no żeby tak daleko nie szukać, nie? no to Silksong, nie? Jak była premiera, to no, każdy dobrze. po prostu chciał zagrać i, tylko, że to nie było tak, że byłeś, jakby byłeś częścią tego, ale nie byłeś fizycznie częścią tego. Wiesz, że nie czułeś tego rzeczy. Czułeś fizycznie ból, bo nie mogłeś tej gry ściągnąć, bo były serwery obciążone, więc czułeś, że coś się dzieje. Ale jak już grałeś, to miałeś tą satysfakcję, że grasz, ale nie miałeś satysfakcji, że przeżywasz jakieś wydarzenie, że jest jakiś, jakiś event. To się trochę zmienia, mhm. jeśli chodzi o gry multi, bo, bo teraz y, obserwuję niesamowity wzrost popularności, tylko że to wszystko idzie falami. No nie? Jest moda teraz na Ark Riders czy Raiders i Jest. kurczę, Krata. wszystko co, co słyszę o tej grze, wszystko co czytam, no sprawia że kurczę, chciałbym zagrać. Tylko ja nie gram w Extraction Shooter, ja nie gram w, w takie... No Helldivers gry... 2 też było takie, też mi się wydaje, że bardziej mm. wybuchło. Tak, tak i każdy po prostu e, e, grając o nie, miał, miał te swoje historie, więc on był taki emergentny, czy jak to się ładnie mówi, że opowiadało się, co się przeżyło. No to, że grasz z innymi graczmi, to sprawiało, że że te przygody nie były takie oskryptowane, tak bardzo. Aczkolwiek wiadomo, że robiło się pewne rzeczy w kółko, ale zawsze gdzieś jakieś takie ciekawe wydarzenie, coś fajnego się działo. I to, co mówią właśnie o tym ArcGuardians. To przypominają mi się te takie czasy, kiedy Battle Royale wchodziły. Kiedy było DayZ, kiedy było Players Battle. Players non tak? Czy Pug, Tak. Że to wszystko, wiesz, opowiadasz i tam były naprawdę niesamowite historie, nie? I, które się jakby wytwarzały. Legends było, tak. było takim fajnym momentem, że yy, nawet ja tam trochę grałem, poznałem trochę, trochę ludzi, bo to tak. tak było, że szukałem kogoś z kim pograć i, i, tak. i akurat kumpel potrzebował na, na, na jeden raz tam kogoś do, do ekipy, więc się dołączyłem. I tak byłem, okazało się, że ich jest pięciu, więc sobie graliśmy tak, wiesz, na zmianę ze sobą Także to były fajne czasy, ja trochę żałuję, że poza tam jednym wieczorem, czy dwoma, gdzie z Julesem pograłem w Monster Hunter'a To, to nie miałem okazji z nikim, z nikim w tego Monster Hunter'a Wilds pograć, żeby sobie pogadać i się pobawić Trochę, trochę mnie to bolało Aczkolwiek yy, bardzo dużo, no, bo właściwie już w tym endgame'ie to grałem każdą, każdą yy, grę i tak samo w Wordzie grałem z ludźmi i trochę ludzi tam poznałem, yy, no ale niestety to nie, z nikim nie porozmawiałem jakoś szczególnie yy, poza Wordem jakimś tam wymianą kilku, kilku, kilku wyzdań yy, na czacie i to wszystko, natomiast yy, a myślę, no że nie byłoby były... łatwiej, gdybyś miał, tak jak jest właśnie w tym Arc Raiders, nie? że masz ten proximity chat, masz, tak, masz ten mikrofon to i, to jest, i to jest coś takiego, że no to jest część gry. Miesz, to, to rozmawianie jest część gry, bo e, ta szybka reakcja, mówisz, że nie, nie strzelajcie, ja tylko tutaj coś szukam, tak dalej, wiesz, no, to jest niesamowite, no bo ludzie się zachowują różnie. Nie? Nie, nie ma tych konsekwencji, które są w prawdziwym życiu, więc ktoś może być dla ciebie miły, pomóc ci pokazać ci, gdzie masz iść, co masz zrobić, a może po prostu w ogóle nie być zainteresowany komunikacją w świecie I wiesz, taki, takie totalne, no niesamowite rzeczy się wytwarzają wiesz, w tym wszystkim. Więc to mi się podoba, ale to jest, ja wiem, że mógłbym się w to wciągnąć, ale, ale obawiam się, że nie potrafiłbym tak grać, że ja nie mam, nie mam tych takich umiejętności, tych, tych lat nabytych w tych różnych grach, które pozwalają mi i nie tylko wierzył. komuś w plecy. Tak, czyli komuś w plecy, ale też wiedzieć, no, nie co mam robić, jak mam robić. No, to się, tego się wszystkiego możesz nauczyć. Nie? To nie jest tak, tylko że to jest znowu poświęcenie się jednej grze w taki sposób, że odbierasz sobie ten czas, który poświęcasz później już na inny. Ja nie mówię, że to jest coś złego, nie? bo wiele osób ma po prostu jedną swoją ulubioną grę i się świetnie bawi. Nie musi ten. Tylko, że ja lubię po prostu co jakiś czas zmieniać, jakiś taki nowy tytuł. Wiesz, jesteśmy graczami takimi, którzy, przynajmniej ja, ja mówię o sobie trochę, że pojawia się jakiś nowy tytuł i jeśli on mnie zaciekawi, za to chcę w niego zagrać, tak? Ale, Ale po... ja, ja, stary wyszek mi ulżyło, jak ja przestałem grać w Monster Huntera, w sensie, że mi ten czas, m, no, z, powiem brzydko, zajob minął. Że ja w pewnym momencie, to ja tylko grałem w Monster Huntera i brałem kolejną grę i nie, nie kliknęło kolej nagranie kliknęło kolej nagranie kliknęło wiesz no miałem problem i to ja się cieszę że z tego wyszedłem i to jest dla mnie taki, taka ulga takie naprawdę wiesz bo mogę, mogę dalej bawić się w, to, w, nowe, w nowe rzeczy mm -hmm. korzystać wiesz z dobrodziejstwa plusa i brać gry które dają w abonamencie mogę z z pewną większą pewnością wydać pieniądze na grę i wiedzieć, że będę w nią grał, a nie, że pogram dwie godziny i na trzecią włączę Monster Huntera, już do tej gry nie wrócę. Ja miałem całą wiosnę i całe lato to miałem pod, pod znakiem Monster Hunterów i super się bawiłem. Naprawdę okay. nie żałuję żadnej godziny. Yy, miałem też historyki, właśnie tego typu, co mówisz, że każdy, jakieś tam wiesz, yy, Jakiegoś tam potwora ubitego, którego ostatnim, wiesz, ostatnim, ostatnim, ostatnim tym ząbku życia e, i po trzech podniesieniach już, czy tam dwóch, już to był, byłby koniec, byłoby, wiesz, po, po misji udało się ubić. E, wiesz, no naprawdę bardzo, bardzo fajne historie gdzieś tam w głowie sobie teraz odtwarzam. I one zapamiętałem mnie, bo, bo to była dla mnie ważna gra. To nie było takie po prostu przechodzenie gdzieś tam jednym okiem, patrzenie na monitor drugim e, uchem, słuchanie podcastu i jeszcze prze, tym drugim okiem przeglądanie, e, scrollowanie telefonu, nie? Bo czasami tak jest. Tak jest. E, naprawdę ulżyło mi, że mogę w końcu, wiesz, złapać, złapać ten, ten, ten wiatr w te żagle swoje i, i cieszyć się kolejnymi tytułami, bo było już naprawdę kiepsko. Już tak, wiesz, byłem trochę, nie byłem zmęczony, ale czułem, że e, że stoję w miejscu. I tych gier takich, wiesz, napoczętych, które, które w... E, no, w które gdzieś tam powinienem się, się bawić, a którymi się w ogóle nie bawię, e, no było sporo. E, Warhammer Space Marine 2, e, Alden Ring Night Rain, w ogóle tam praktycznie nic nie grałem. Ehm, no, masa, Atom Fall. Ehm, kurde, no, było tych tytułów trochę. czasami nawet ciężko wrócić do nich, bo jakby nie pamiętasz dlaczego, ale się odbiłeś i później wracasz do tego i tak mówisz, kurczę, nie pamiętam, co tam było na tym początku, czym się chce te pierwsze kilka godzin znowu grać i, i, i, i czasami po prostu jest koniec, nie? Ten, ten tytuł przepada. A czasami, no, jeśli... Jest taka chęć jednak zagrania w jak, jakąś grę. No oczywiście, że się zaczyna od nowa i to nie, to nie jest jakiś duży problem. Ale mm, tak sobie pomyślałem, że jednej rzeczy mi brakuje mm, w grach. To jest ten lokalny koop I on gdzieś tam się pojawia, jako, w różnych formach. Na przykład, nie wiem, split fiction to miało i, i, ten, i ten lokalny koop i koop przez internet, to wszystko fajnie działo, ale. Nie wiem, czy kojarzysz taką, taką serię gier już i już tu przechodzimy płynnie, w, w co ostatnio graliśmy, żeby tak było. Um, jest taka gra, Power Wash Simulator. Nie wiem, czy kojarzysz. Eee, poczekaj, powtórzysz teraz tytuł? Bo... Power Wash Simulator. A, Power Wash oczywiście doskonale. Jest ten... druga część i ja powiem ci, że to była moja taka gra Zen, na takiej zasadzie, że ten... To jest idealna gra do tego właśnie, żeby słuchać podcastu, żeby, żeby ewentualnie mhm. można było coś przeglądać na telefon. Ale mnie ten szum wody pod ciśnieniem myjącej kafelki, nie wiem, kamienie, podłogi, budynki mm. uspokajał. A jak odkryłem, znaczy to, to nie było jakieś takie duże odkrycie, ale po prostu taka, taka sympatyczna niespodzianka, że tam jest lokalny split screen. To wiesz, z synem żeśmy grali i no muszę przyznać, że no, ja wtedy jeszcze nie upgrade'owałem sobie tego sprzętu, więc miałem te podstawowe yy, karszery, nie jak one się nazywają, te, te, te podciśnieniem, tą podstawową piankę mhm. i chyba jedną, jeden domek letnisko, znaczy taki nie letnisko, znaczy właściwie letnisko, taki duży, chyba dwie godziny mieliśmy, bo, bo po prostu no, tyle nam zajęło, no może dwie godziny, ale tak z półtorej, ale to było takie fajne, wiesz, takie, wiesz, nie, nie, nie goniczy czas, Przede wszystkim, tak? Nie możesz zginąć na kogoś, kto, yy, kto jakoś tam świetnie... Znaczy, operuje dobrze na padzie, ale na przykład nie, w takich grach jak Minecraft, więc już tu sobie radzi, ale nie ma czegoś takiego, że jest potrzebna jakaś taka kocia zręczność. Więc jak masz na przykład, nie wiem, jakąś grę multiplayer, gdzie się strzelasz z innymi graczami, miesz, Fortnite, jakiekolwiek, tak, gdzie, gdzie jednak jest potrze są potrzebne umiejętności, tu nie. Tu, tu celujesz w budynek, który jest brudny i go myjesz i po prostu się świetnie bawiłem i e, chyba spędziłem dobre trzy wieczory i, i jedno popołudnie po prostu e, tylko, tylko na tym. Tak. Miałem oczywiście później e, zarwane noce z The Outer Wars i o tym też porozmawiamy, ale, ale power Watch Simulator 2 to jest, to, jest, to jest kolejna gra z tych takich symulatorów. Nie? Jeszcze gdzieś widziałem, że jest chyba taki e, nie wiem, e, symulator złomowiska. Nie wiem, gdzieś widziałem, że ktoś po prostu dwa samochody gdzieś zespawał i tak dalej, wziął kasę. Nie wiem, kontrabanda symulator. No, czy, jak to, czy kontrabanda polska. Uwielbiam po prostu. Próbowaliśmy z mhm. córką jeszcze. Wrócimy na chwilę do Power washa, tak, ale tak, to. to e, kupiłem Lilce Gas Station Simulator e, i trochę pograliśmy. To jest dla niej za ciężkie, w sensie. Mm, tam, ta gra na początku jest, wiesz, tam kupujesz, dostajesz, podziedziczyłeś stację benzynową na jakimś tam wygwizdowie mm -hmm. w Teksasie czy gdzieś i, um, i masz tam warsztat, masz e, oczywiście sam budynek stacji, musisz zamawiać paliwo, żeby przyjechało, uzupełniać przekąski e, i, i napoje. E, masz, masz, o ile dobrze jeszcze pamiętam, jakiś taki E, tor dla, dla samochodzików e, sterowanych e, radiem i w pewnym momencie, to wiesz, dopóki tam musiała sobie oczyścić teren i, i takie podstawowe rzeczy były, tam przychodził klient raz na minutę i musiała kogoś tam zatrudnić, oczywiście jej tam pomagałem, bo trochę tam jest czytania, hmm, ona dopiero wtedy była, w, w była w pierwszej klasie, więc tam tłumaczyłem jej wszystko, to było spoko, natomiast w pewnym momencie to już nabrało takiego, takiego tempa, że ona musiała odpuścić. Mhm. W sensie, że tam trzeba było kupować przyczepy kempingowe dla twoich pracowników. Trzeba było, można było kradać samochody, bo ci brakowało gotówki. E, ten cały sprzęt upgrade'ować w tym, em, w tym z u tego mechanika to musiałeś rzeczywiście tam wymieniać te żarówki, opony e, i to już było dla niej za dużo. E, więc trochę ją to przerosło, ale mieliśmy też za takie... No to było z półtora roku temu graliśmy. Mm. Nie, w tym roku chyba. To tak, to było w tym roku, jakoś wiosną. Ale mieliśmy parę, parę, parę wieczorów, gdzieś się to bawiliśmy i, i to jest wciągające. Parę, parę lat temu dostaliśmy od naszego słuchacza w prezencie klucze do Car Mechanic Simulator. Ja też się tam świetnie bawiłem. Mimo, że nie sądziłem, że to jest w ogóle mój mój um, moje coś. Mhm. Ale to są gry, które się diametralnie różnią od Power Wash Simulator, który jest taką, jak powiedziałeś Gromzen. Zen. Tam sobie po prostu siedzisz z tą sikawką i od góry do dołu czyścisz coś. To jest spoko, jeżeli masz do obejrzenia na jednym ekranie filmik na YouTubie, który ci zależy obejrzeć, a na drugim grasz. Albo słuchasz sobie właśnie podcastu, albo przesłuchujesz sobie płytę. Mm -hmm. i, i po prostu no masz te 40, coś posłuchaj nowej płyty swojego ulubionego zespołu a, i robisz to grając sobie na, na miucie w Powerwash Simulator to jest bardzo mało wymagająca gra i teraz jak powiedziałeś, że jest możliwość koopa to kurde to jest coś, co może byśmy sobie e, sprawdzili mm -hmm. bo Trochę tych kopowych gier yy, no mamy, znaczy to są, to są większym lub mniejszym tam yy, z większą lub mniejszą chęcią w nie gramy, bo to mamy jakieś tam grę Surprise, mamy Bluey, to są te wszystkie gry takie na licencjach yy, kreskówek albo zabawek, które Ilka yy, Ilka lubi, ale tak naprawdę naszymi grami kopowymi to są Lego. Mm -hmm. i gramy kolejne Lego e, od jakiegoś czasu, no bawimy się doskonale, e, ale to tak naprawdę przez, przez wiele lat, no to, to Under, Undercover to była nasza gra, nie wiem, nie tam set godzin, nie, może nie set, ale, mm -hmm. ale po prostu wracaliśmy, żeby sobie pojeździć na przykład autami tam, nie? Tak, tak. Jak była mniejsza. I Teraz też to jest świetne, LEGO że tam jest też lokalny Split screen, właśnie koop. Tak. jest. Yeah. Lego Marvel Super Heroes 2 gramy teraz. Jest, jest to e, coś, co ją strasznie jara. Mieliśmy też, a chyba skończyliśmy, ale nie zrobiliśmy platyny w e, Lego The Movie. E, także to, no i to wcześniejsze też zrobiliśmy e, Lego Marvel Super Heroes całe, zrobiliśmy platynę. Dla niej to była wielka frajda i... i Tom, tom, to mycie myjką, to jest, nie, nie, może, może wiesz, tylko pytanie, twój syn się na trzy godziny złapał, moja córka, nie wiem, czy, czy da radę? Znaczy nie, nie, to nie było tak, że na, na, na trzy godziny, czy coś, bo to było tak, że faktycznie był taki moment, że, nie, że już go trochę zmęczyło, na zasadzie tak, że gdzieś oczy, czy coś tam wiesz, no nie, bo to jednak jest no. to dużo takie, ja, my jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ja jestem przyzwyczajony, nie, ja mogę siedzieć y, 3-4 godziny, no nie tak, że, że nie wstanę i tak dalej, bo jednak y, dla zdrowia trzeba jednak wstać, się gdzieś rozciągnąć, ale... Ta, ale nie ocz... wstajesz. Tak, ale, ale jak nie muszę, to zak... y, podłączam sobie taką pozycję półleżącą na kanapie i tylko, mhm. tylko czasami jak mi powiedzmy szyja drętwieje, to zmieniam i przerzucam się na drugi, na drugi kraniec, żeby ją po prostu odkręcić, nie? I, i tyle, nie? I potrafię tak... Y, Yy, tak yy, no, przesiedzieć nie? I, i, i grać. Szczególnie, że właśnie no, to jest ta siła grania na padzie, w przeciwieństwie do grania na klawiaturze i myszce, że na padzie możesz być w każdej pozycji. Trzymasz te ręce w dół, w górę, przy sobie, możesz za plecami grać. No, są też ludzie, którzy po prostu biorą sobie, siadają na krześle i zakładają sobie ręce za plecami, jakoś zaplatają i, i grają. Nie? Nie, nie? Możesz mieć nogi wyżej, a tak. pada pod, pod udami na przykład sobie trzymać. nie? Tam wiesz, nie. gdzieś tam sobie opierasz, opierasz na na krześle, które stoi przed, przed tobą, opierasz sobie nogi i masz taką, wiesz, pozycję L i albo trzymasz na udach, albo albo chcesz wyciągnąć sobie ręce, żeby nie mieć to sobie pod udami. Trzymasz, się... ze switcha, przecież są rozdzielne, więc po prostu masz jedną rękę, wiesz, kilometr od drugiej i jak je sobie ustawisz, jak ci wygodnie, tak grasz. I muszę przyznać, no nie, że no, te są rzeczy, które oczywiście PC robi lepiej, ale w sensie klawiatura i myszka, no nie? że się gra lepiej na klawiaturze i myszce, ale ja już się tak przyzwyczajenie do grania na padzie, że u mnie jakby PC bez pada to jest takie dziwne, nie? Że, a, a są mhm. ludzie, którzy po prostu jak grają na pececie, to czy to jest Dark Souls, czy to jest oczywiście jakaś strategia, czy jest strzelanka, co też jest oczywiste, nie? Nieważne, czy to jest bijatyka, wszystko jest na, na klawiaturze, nie? Wiesz, grają po prostu... A w ogóle... Jeszcze ten Power Rour simulator. Mhm. Tam nie wiem, czy się. Nie wiem, jak jest z drugą częścią, ale w tej pierwszej części oni tam mieli niesamowite w ogóle delceki. Bo ta podstawowa gra, to były jasne, jakiś domek, a to była pamiętam, stacja metra, a to czasami miałaś takie mniejsze, że a to samochód jakiś, a to jakiś motocykl. Mm, także tam były takie jakieś mhm. albo scenki, albo albo właśnie jakiś tam jeden czy dwa pojazdy. Mhm. Natomiast tak jak patrzyłem na the DLC, to tam był Warhammer, mhm. 40 tysięcy, był D DLC ze Shreka, był DLC, było DLC z Wallace'a i Gormita, a Lilka jest y no, fanką tego baranka Shona. Mhm. i nawet trochę pod nią myślałem, żeby to kiedyś tam to DLC jakby było tańsze kupić, no ale nam już to minęło, ale też był Spongebob, był chyba pierwszy DLC to był Spongebob, bo ja dobrze pamiętam Powrót do przyszłości, no takie wiesz, byłem aż, aż zdziwiony tymi licencjami, które to miało wykupione, bo ten, ta podstawowa gra no, no nie sugerowała, że, nie, że kolejne będą takie licencje, nie? Tak. Jestem ciekawy, co, co druga część będzie miała. No, znaczy teraz mnie zaskoczyłeś, bo, bo ta gra pod względem graficznym to ja nawet nie wiem, czy ona jakikolwiek skok robi w stosunku do jedynki. Jak tak patrzyłem na zdjęcia z jedynki, to mi to wyglądało na na coś po prostu tylko takim dodatkowym rozwinięciem, nie. Bo, bo... A w ogóle A... chyba wydawcą tej gry to był Square Enix. A to teraz to nawet nie wiem. Bo ja to bym powiedział, że, że to jest gdzieś polski wydawca, nie? Bo jest Playway, który się specjalizuje w takich grach, ale chyba to jest mm, faktycznie nie Kto, ktoś. Ale to ale wiesz co, w jedynce, no to, to, jest, to jest gra mm, od Future Lab. Tak, tak. Bo ja dobrze pamiętam. Dobrze mówisz, Square Enix Collective. Tak, jest wydawcą. I to jest, tata, to jest ten oddział Square Enix, który się zajmuje właśnie wydawaniem takich gier niezależnych. I, i, i, i dlatego mhm. y, no, nie jest to samo, co powiedzmy zwykły Square Enix, który wydają tam Final Fantasy i te różne inne, ale fajnie, że mają no, taki, taką grupę, te, taki team, który się zajmuje właśnie wyszukiwaniem takich różnych Gierka to jest nowość, to jest ostra nowość, to jest 23 październik wydanie tej, tej drugiej części. To jest no, no, no, nowa sprawa, świeżutka. Hmm. Także to jeszcze DLC rzeczywiście nie ma. Tak, tak. Ale jestem tak. bardzo ciekawy, co dostaną za, za DLC, jakie, jakie wrzucam. No ja, ja w nią zagrałem, bo jest za darmo w w Game Passie, nie? więc, więc no. yy, było kilka takich tytułów, które. Yy, Zainstalowałem sobie, ale nie pograłem na tyle, żeby w tym odcinku o nich rozmawiać, nie? Ale wiesz, odpowiem sobie Keepera, nie, czy tą, tą taką grę, w której się hmm, steruje taką upiorną, po części upiorną latarnią morską. Znaczy, ja mówię upiorną, bo ma takie nóżki pajęczek, paję, pajękowate, ale y, grałem jeszcze w, w Total Chaos, który jest e, ciekawą grą, ale to jest survival horror, ale y, z takich. mi się wydaje, że tobie to by się spodobał, bo tutaj. Bo ty, ty, ty przyszedłeś tego Silent Hilla, tego darmowego, bez mgnięcia okiem, więc chyba lubisz taki dobry dreszcz. A ja już czułem takie ja na Powiem, jaką grę sobie ustawiłem na, na Boże Narodzenie, bo zobaczyłem tam choinkę i ja mówię, o, to, to, to zostawiam sobie na, na święta, bo w plusie się pojawiła gra, którą ty zachwalałeś, Steel Wax The Deep. Na platformie ta, co się dzieje wierniczej. Właśnie jestem ciekawy, bo mi się wydaje, że ja miałem takie mieszane uczucia, wiesz, bo ja grałem, y, to była gra, którą y, grałem przez chmurę i ona przez, przez tę kompresję i to, że ona jest dosyć ciemna, to niestety tak dobrze nie wyglądała, jak dobrze wygląda, jak będziesz grał właśnie bezpośrednio, nie? jakby sobie sumie mhm. No i to jest ale taki walking tj. sim, no nie, z roz... ciekawą fobą, tak, ale... A, okej, okay, to nie jest sur survival horror. Tam to są momenty, momenty grozy, nie powiem, ale jest opcja, o ile dobrze pamiętam, że ustawiasz sobie na początku, czy chcesz, żeby właśnie było ich więcej czy mniej, tych takich momentów grozy. Że możesz mhm. sobie, y, zamiast poziomu trudności, to tak naprawdę sobie stopniujesz poziom tego napięcia, nie? O, y, okay. Ta gra nadal ma klimat, nie? Ale, ale y, no wiesz, y, wszystko zależy od tego, jakie kto ma nerwy, nie? Więc... Ale nie, no, koniec końców to nie jest zła gra, nie? tylko że właśnie ja pamiętam, że u mnie to niestety du, dużo, dużo zepsuło to, że grałem na, na chmurce, no bo ona jest ekskluzywem na nowe konsole. Ona nie wyszła na mm -hmm. one. Więc czy na one, czy na właśnie Steam Decku grałem przez, przez, przez chmurę. Ale no, to jest dobre. To jest dobre. To jest taki tytuł, który pewnie w kilka wieczorów e, ujniesz i. Bo ten Total Chaos, to on też jakoś niedawno wyszedł. Chyba się pojawił, został zapowiedziany albo pojawił się razem z tym Xbox Games Partners czy coś takiego, ten Showcase Partners Showcase i, i od razu miał premierę. I klimat jest niezły. Jest, jest zaszczucie. W ogóle niby akcja się dzieje w latach 70 na jakiejś wyspie, ale, ale biegasz po, po, po, po jakichś takich prawie lochach. I, i, i, okay. i z, już się pojawił jeden pierwszy taki przeciwnik, czyli. Czy to jest z, z, FPS, komuś... z pierwszej osoby, z pierwszej jest... osoby. W ogóle to robi apogee więc to jest taki. Yy, taki masz W ogóle, jak, jak, jak sobie pomyślałem, no nie, no to jest taki. To jest, to jest, z jednej strony to jest. To ma elementy surveyor horroru. Jest walka, ale na początku to właściwie nie walczysz. Nie? Tam jest, jak znalazłem kill off który może oczywiście uderzać to, to przeważnie rozwalasz nim jakieś, jakieś deski, żeby gdzieś przejść dalej. Są jakieś drobne zagadki środowiskowe. No i był taki właśnie ten jeden taki moment zaszczucia, że musiałem coś robić i jednocześnie po takich korytarzach mnie, mnie gonił yy, no nie wiem co za potwór, nie wiem, taki Frankenstein, nie? potwór Frankensteina i tak w cudzysłowie oczywiście mówię. I, i, i musiałem uciekać. ale atmosfera naprawdę gęsta i ja wrócę do tej gry, ale najlepsze, że w grze jest achievement za przejście gry bardzo szybkie, bo to jest jedna z tych gier, gdzie. Yy, znaczy, tutaj nie wiem, czy to jest spoiler, nie może ktoś by chciał odchodzić, ale to minutę załóżcie sobie sławki. ale najwyżej, jak ty zdecydujesz, to nie, nie powiem wcale, albo bo ten, ale to chodzi o to, że jest sam początek. Że jak ty lądujesz na wyspie, to możesz iść eksplorować, tak a możesz się po prostu wrócić na, na, na łajbę, na której przypłynąłeś i to jest game over. Po prostu wróciłem się przez przypadek i mi się napisy końcowe włączyły. Mówię, no nie, mówię, świetna gra do speedrunu, bo to jest, bo ją możesz przejść po prostu momentalnie. nie? No. Ja, to jest coś, no, co... To co to, jest, kolejna, kolejna gra, którą przyszedłeś w tym roku od razu. Ale wiesz, że, że ja ej, nawet jak jej nie, nie przyjdę, to sobie dopiszę do listy, ale trochę więcej pogram, żeby było uczciwie. Bo to jest, bo liczy się, czy zobaczyłem napisy końcowe, czy nie. Tak, więc, więc spoko. Więc PowerWash Simulator 2, naprawdę bardzo fajna gry, gra. Jak ktoś właśnie chce z, z pociechą albo z kimś, to też specjalnie jakoś grami się nie, nie interesuje, ale tak ciekawi ich, co, co, co można tam robić, takiego interaktywnego na, na, na tym wspólnie z kimś, to, to jak najbardziej. I nawet jeśli to miałoby się znudzić po, po, wiesz, po kilku myciach, no nie? bo tak jak mówię, później to już jest... Y nie tyle, że tak mówię, że coraz trudniejsze, tylko po prostu coraz bardziej pracochłonne i, i, i te, te musisz zaczynać yy, korzystać z, z lepszego sprzętu, no nie? bo tam my, myjąc zarabiasz, ale jak nie wydajesz tych pieniędzy, no to one się gdzieś kumulują. Możesz sobie kupować meble do, do, do biura, czy tam jakoś sobie inne rzeczy yy, zmieniać, a tak naprawdę najważniejsze jest, żeby jednak yy, lepszy, lepszy sprzęt, mocniejszą yy, Yy, moc, mocniejszą myjkę, tak dokładnie. Jakiś taki yy, lepszy sprzęt do mycia powierzchni, żeby to robić po prostu dużo, dużo, dużo sprawniej. No, więc jest fajna gra, no ale to jest jedna z gier, w którą grałem, ale zapytam Ciebie w takim razie, Rafale w yy, co Ty ostatnio yy, grywasz? No mnie ten Zeitgeist złapał i yy, ja tutaj trochę, trochę więcej powiem, bo Zagrałem w Dispatch. Przyszedłem w Dispatch. Czyli wszystkie te to osiem jest... epizodów, tak? Tak, tak, tak. Oh. E, one się pojawiły jakiś czas temu, e, chyba w, no, dwa tygodnie temu się pojawiły. Te ostatnie epizody, 7 i 8. Jest to gra epizodyczna od studia ad hoc, które stworzyli e, byli pracownicy e, Telltale Games i ad hoc został otworzony w 18 roku nie wiem do końca na jakich zasadach on działał wydaje mi się, że to jest ich pierwsza gra po, po tym czasie, którą zrobili I był jeszcze zapowiadany kilka razy The Wolf Among Us mhm. drugi nie? ale mm, coś cicho, cicho jest w tym, w tym temacie a wcześniej wcześniej wydali y, właśnie y, tego dispatcha. I miałem, miałem trochę y, ochotę, ale z drugiej strony sobie przypomniałem, jak to wszystko chodziło, bo mam bardzo dobre wspomnienia z Telltale'em. Na przykład bardzo lubię ich pierwszą przygodę, znaczy, może nie pierwszą, bo tam był Samen Max. Wrócili od was mhm. Max Max, ale, ale w pewnym momencie zrobili y, powrót do przyszłości. I powrót do przyszłości mi się szalenie podobał, dlatego że, no po pierwsze, to była dosyć trudna przygodówka. i To była przygodówka. Mimo, że była epizodyczna, to tam rzeczywiście trzeba było kombinować, trzeba było rozmawiać, trzeba było używać przedmiotów, yy, ale przede wszystkim to, to była jakby czwarta część w, no tej, tej sagi, tej trylogii. Mhm. Ona była świetnie napisana, tam był chyba jakiś nawet dokument na ten temat yy, dołączony do gry, yy, który, który, gdzieś tam tłumaczył w ogóle, yy, jak to powstawało i uważałem, że to było naprawdę świetne. Później pojawił się The Walking Dead, który mi się też bardzo podobał. Mhm. Było Tales from the, yy, from the Borderlands, ale już na przykład yy, kolejne The Walking Dead, to już były takie, no... Już dwa, nie te było trzy, tego zaskoczenia, było prawda? Że, że nie, nie pierwsze było... Walking Dead było świeże i jeszcze była hmm. ta ułuda tego, że, że twoje wybory mają znaczenie, nie? Że tam że on to, ta postać to zapamięta, coś tam może być, nie? A później już jak ludzie zaczęli odkrywać, co za tym wszystkim stoi, nie? mi ten schemat wyglądał, to już nie było takiej odkrywczej. Też ciężko było tą historię cały czas odświeżać, bo to chyba nawet była cały czas yy, historia jakby z tą dziewczyną tak. tej dziewczyny, tak, tak. tak. I, i um, ta trzecia część już była taka trochę rozczarowująca, a chyba tę, tę czarę, czarę goryczy to... Bo jeszcze Batman był w miarę ok, aczkolwiek to już naprawdę źle chodziło. E, bo pierwszego Batmana jeszcze zagrałem, ale chyba tym najbardziej rozczarowującym to był, um, była gra o tron, mhm. która wyglądała paskudnie, chodziła paskudnie, była w każdym momencie rozczarowujące. naprawdę to była, to była słaba gra i tak jakoś nie miałem jakoś tam, nie wiem, takim, nie wiem, ja to zagrał, ale, ale, pamiętam jak to wszystko wyglądało i, yy, i w pewnym momencie skusiłem się gdzieś tam i algorytm podpowiedział, yy, krótki gameplay ktoś tam pokazywał, yy, jak to wygląda i mówię, kurde, to chodzi super płynnie, wygląda ekstra, to wygląda jak ma rysowana kreskówka. E, mimo, że, mimo, że wiem, że to jest e, na silniku, to są postacie 3D, ale one są zrobione, wyglądają jak, jakby były płaskie. Wygląda to świetnie. I, I się skusiłem. I powiem ci, że jestem bardzo zadowolony, mhm. że to jest e, zdaję sobie sprawę, że mm, że konkurencja w tym roku jest mocna, ale bardzo możliwe, że Dispatch będzie u mnie w pierwszej piątce, bo po pierwsze to, to już nie jest przygodówka, tam nie chodzimy, nasza postać, nie, nie poruszamy się w ogóle. Mm -hmm. To jest visual novel, które wygląda tak naprawdę jak serial. I elementem growym, no to oprócz tego, że w tej, tej, wersji, tej, w tej części e, fabularnej mamy wybory w dialogach i możemy zrobić albo możemy zrobić pewne rzeczy i otworzy nam się scenka albo, albo możemy wybrać jakąś linię dialogową i się coś tam nam odpali i są też QTE w momentach, kiedy, kiedy możemy je użyć nie ma tego dużo z tego co, co zrozumiałem można to nawet wyłączyć i nie wiem, czy bo nawet próbowałem yy, jesteśmy nasz, nasz główny bohater w ogóle to się dzieje w świecie subków Super bohaterów. Tak. tak jest pierwszy epizod, że zaczynamy jako e, Mekaman, czyli facet bez żadnych umiejętności w wielkim, wielkim robocie siedzący, bez żadnych mocy. nie Zwykły mm -hmm. człowiek siedzący w wielkiej, wielkiej zbroi. E, I podczas walki tam wciskamy albo to X jest, albo R 2 i przesuwamy gałkę. E, Natomiast już pod koniec też, też znowu mm, mamy taką możliwość i sprawdziłem trochę, czy, czy, czy to, że ja tam polegnę na, na którymś z, z QTE spowoduje jakiś inny outcome, ale, ale szczerze mówiąc nie, nie widziałem. Natomiast tym growym elementem to jest taki bardzo prosty sim zarządzania ekipą superbohaterów, bo tak jak tu wskazuje, jesteśmy gościem, który siedzi na słuchawce i wysyła superbohaterów do różnych zadań. Tak z dyspozytorni są... pracujemy, tak? jak to dyspozytor. Jesteśmy dyspozytorem, tak. I wybieramy, yy, mamy różne superbohaterów, mamy zadania, na które możemy wysłać od jednego do dwóch, czy do, od jednego przez dwa do trzech, do czterech bohaterów. W zależności od stopnia skomplikowania. Każdy nasz superbohater ma pięć cech. Yy, to jest powiedzmy... Cecha odpowiada za atak, za szybkość, za intelekt, za charyzmę i za obronę. Mhm. I w zależności jak opis nam sugeruje, co tam będzie potrzebne, to możemy wysłać właśnie takich superbohaterów. Czasami to jest jakieś pijarowe wydarzenie, czasami to jest y, gdzieś coś, co potrzebujemy po superbohatera, który lata. Czasami będziemy potrzebowali superbohatera, który potrafi ma dużą wytrzymałość potrafi tam dużo znieść. Mhm a czasami będziemy musieli rozbroić bombę i potrzebujemy jakiegoś w miarę bystrego gościa. Czasami wy wyślemy superbohatera, który akurat doskonale pasuje do tego zadania i wtedy mamy trzecią opcję w ogóle do wyboru, bo w momencie, w którym wysyłamy kogoś na zadanie, to nasi superbohaterowie dają nam komunikat, że potrzebują naszego wsparcia i my musimy zdecydować, co oni tam mają zrobić. Taką jakby rzutkością i musimy wybrać... Mm, czy mają polegać na intelekcie, czy mają polegać na charyzmie, czy mają polegać na przykład na sile. Ale czasami jest taka opcja, że wysłaliśmy doskonałego właśnie ten doskonały wybór i wtedy wybieramy to i na 100% zadanie nam się uda. Mhm. Nie musimy liczyć na, na, na, na to, czy nasi bohaterowie mają odpowiednią ilość punktów razem, żeby móc wykonać to zadanie. I to jest ten element taki, który jest właściwie w sześciu epizodach ten mały, mały sim. Oczywiście oni ze sobą rozmawiają, są różne fabularnie umotywowane wydarzenia podczas tego, a to ktoś się nagle gdzieś tam oddali, zniknie nam, a to oni się tam pokłócą. Więc więc mamy jakieś takie nieprzewidziane różne wydarzenia podczas, podczas tego Sima, tego natomiast całość, cała fabuła jest taka, że nasz główny bohater jest tym superbohaterem w zbroi, tym Iron Manem powiedzmy, ale podczas yy, walki no jego zbroja zostaje zniszczona, mhm. a on działał niezależnie i zwracają się do niego mm, zwraca się do niego SDN, Super Hero Dispatch Network, powiedzmy organizacja, która zrzesza wszystkich superbohaterów i proponują ci zostanie mentorem grupy, tak zwanej Phoenix, tam Project chyba to się nazywa i twoja ekipa to jest Phoenix Program, Phoenix Program i nasza grupa nazywa się Z Team, to jest najgorsza składająca się z byłych przestępców. E są różne, różnego kalibru przestępstwa i są ludzie, którzy przyszli do, do SDN, takie odkupienie, chcą przeżyć, no nie wiem jak to nazwać, ale chcą, chcą zejść z drogi przestępczej i chcą um, przysłużyć się społeczeństwu albo po prostu nie iść do paki. No powiedzmy, że tak. to jest suset skład, tylko nie odstrzeliwujemy nie, mhm. niesubordynowanych bohaterów. I po pierwsze, to jest naprawdę fajnie napisane. Mm -hmm. Ja nie spodziewałem się, że tak przyjemnie mi się te trzy czy tam cztery wieczory spędzi z tymi bohaterami. Są naprawdę fajnie napisani, są... Eee... Na, na, na, na Wikipedii przeczytałem, że to jest nazwane jako Workplace Comedy. I trochę to jest mało, ale trochę się zgadzam z tym. Mamy różne scenki w tej całej siedzibie, czasami to są przyjemne, czasami są mniej przyjemne, oczywiście mamy, e, mamy bohaterów, którzy grają większą rolę i, i mamy jakiś tam, powiedzmy, jest taka dziewczyna, Gotka, czy tam Pankuwa, Invisible Gal, ona po prostu, jej mocą jest, że staje się niewidzialna i gdzieś tam między, między znaczy można to różnie poprowadzić, ale w, w, tym moim, w tym moim przejściu ja, ja po prostu starałem się być jej mentorem i fabularnie mo, można było ją gdzieś tam porzucić, można było się z nią związać romantycznie, można było być po prostu dla niej dobrym człowiekiem, można było być dla niej gnojem. Mhm. Są te nasze interakcje z nią, powodują też różne interakcje z innymi bohaterami. Czy oni, te, czy te morale są lepsze, czy gorsze, czy jak oni to odbierają. Także yy, fabularnie mamy, yy, jesteśmy kimś, mm. kto tam sobie z tą grupą zacieśnia więzi. Wyjście do po pracy na piwo, wyjście na takosy, yy, jakieś mordobicie w, w, w barze. Mm -hmm. no, no dzieje się, dzieje jest, jest, się sporo. Rozmawiają tej rozgrywki która jest właśnie tym, tym byciem, dyspozytorem tak? i zarządzaniem mm -hmm. tymi bohaterami. A, a, a ile tego jest w stosunku, albo w ogóle ile jest filmików, właśnie tych, tych, tych, tych interakcji, tego właśnie Każd filmu W siedmiu epizodach, w każdym jesteś trochę, znaczy tak, w więks bardziej albo mniej jesteś dyspozytorem, ale w wszystkich ośmiu masz scenki fabularne, czyli film tak zwany, gdzie yy, decydujesz, jak to ma się tam potoczyć, ale w siedmiu epizodach, od pierwszego do siódmego, masz yy, więcej lub mniej, najmniej jest w pierwszym, bo w pierwszym masz taki testowy, zakładasz to i tak jakby na, na, na zimno sztuczna inteligencja cię tam prowadzi i wysyłasz tam zupełnie inny team. Mhm. A później już od drugiego epizodu, gdzie już siadasz za biurkiem, masz yy, spore segmenty yy, wysyłania tych superbohaterów, ale w każdym też segmencie masz fabularne. I to są... E, jest mi ciężko powiedzieć, bo wiesz co, bo, bo czasami to są... To jest jedna noc z superbohaterami albo jeden dzień, a czasami to są dwie, e, jakby dwie zmiany. Mhm. Masz w epizodzie, ale i tak w każdym masz e, fabularne e, wydarzenia. Czasami, czasami do teamu przyjmujesz nową osobę, jest też takie wydarzenie że fabularne, że musisz jednej osoby się pozbyć i w zależności po prostu jak, oczywiście tam ten wybór ostatecznie jest zawężony do dwóch i nie mamy z tych siedmiu czy tam ośmiu, ośmiu nie, ma, nie będziemy mieli możliwości wyrzucić każdej, którą byśmy chcieli, ostatecznie mamy do, do dwóch, które są ona im najgorzej pójdzie mm -hmm. tego dnia po mm -hmm. prostu. E, nieważne, co byśmy robili. Mm. Ale w, wiesz co, no, no, no czasami jest tego więcej, natomiast wydaje mi się, że w każdym, w każdym odcinku masz, masz sporo filmików i to nie jest jakoś tam naprawdę a to robią ci imprezę w domu, po prostu się pojawiają na, na domówce i przynoszą w prezencie, każdy przynosi lampę w ogóle, nie? Mhm. Wiesz, ja takie, jest... wiesz to, tak się zastanawiam, bo jest dużo takich osób, które troszkę mówi kurczę, ta gra wygląda film jak, jak film animowany, czy tam mhm. jest na tyle interakcji. Ja już nie mówię o samym tej dyspozytorni, czy w tych samych filmikach, czy ty masz wpływ na te filmiki, nie tylko powiedzmy tam rezultaty, wiesz, tego pojedynku, o którym wspomniałeś, tylko w ogóle czy możesz coś zmienić, czy te, jak mówisz o tych wyborach, ale w ogóle, czy, czy to ma takie, masz takie wrażenie, że po tym, że ten ósmy epizod się kończy jakby twoją historią i że, tak. yy, że to nie jest to tak, to? że po prostu można sobie obejrzeć to na YouTube jako filmik animowany i oczywiście pewnie się dobrze bawić, ale yy, tutaj jednak że to jest gra, to to zyskuje. Nie tylko właśnie tym, że masz tą dyspozytorię tylko tym, że ta interakcja w tych, w, w tych, w tych wydarzeniach, w tych historiach jest, no, no jest na tyle znacząca, żebyśmy powiedzieć, że to jest moja historia. Na pewno. W sensie mm, ostatecznie możesz, się, możesz wybrać sobie ścieżkę bycia prawym albo ścieżkę zemsty. I to jest taki, powiedzmy, główny deal, jeżeli chodzi o twoją postać, ale też możesz okazać się dobrym mentorem lub nie. Możesz wejść w, romacje, w relacje romantyczne z chyba trzema postaciami. Jedna jest bardzo nieoczywista, dwie są, dwie są kobiece, które Yy, właściwie graci od początku sugeruje, że może coś tam być. Hmm. Yy, możesz też do teamu przyjąć w zależności od, yy, od, no, od, od sam, jak zdecydujesz, możesz, yy, możesz przyjąć dwie różne osoby i podejrzewam, że w, będą się różniły te scenki yy, znacząco. Yy, I nie sądzę, żeby to były jakieś takie y, szalone zmiany, nie? że y, ale chociażby to, kogo, kogo wyrzucisz z Timu, to będzie miało ostatecznie znaczenie bardzo duże w tych filmikach, no bo ta postać nie pojawi się w wielu momentach e, tych, tych interakcji wspólnych, nie pojawi się na twojej imprezie, nie pojawi się na tym wspólnym wyjściu w barze, nie będzie tego mordobicia, nie będziecie jedli osób później. No i ostatni epizod, gdzie, gdzie jest powiedzmy taka, no, no, no, bo to się dzieje w Los Angeles. Los Angeles płonie całe, nie? Jest, jest jeden wielki rozpierciel. No to mamy, oglądamy no, no, no sporo, sporo scen z tymi bohaterami, co, na, co oni tam walczą, pomagają no to tej, tej postaci nie będzie, którą wyrzuciłeś, ja tutaj, tutaj w ten sposób to wygląda, więc to ma teoretycznie kosmetyczne, kosmetyczne tak naprawdę ktoś powie, bo twoja postać na końcu przeżyje zawsze na przykład, nie umrze, twój bohater nie nie, zakładam nie, bo może, może, ale wydaje mi się że nie, że to są takie wybory, gdzie, gdzie my zawsze przeżyjemy a ale na przykład, no, kto, z kimś innym się będziesz, na, na końcu się pocałujesz. Y, z, inaczej, inaczej, jeżeli byłeś dobrym mentorem, to ta, ta, ta, bohater, ta bohaterka, którą, którą tam bohater, którego mentorowałeś, y, inaczej się zachowa na koniec. To są drobiazgi, ale to nie są, mm, to nie jest tak, że y, co byś nie robił, załóżmy, mhm. to postać i tak ma już zaplanowany z góry scenariusz, nie? Tylko, że rzeczywiście gdzieś tam możemy wpłynąć i mm, kogoś zakują w kajdanki, albo nie, i on będzie razem z tobą robił sobie selfie. To tak. są, wiesz, z perspektywy y, gracza, to, to, to nie są jakieś takie y, no mhm. wielkie wybory. Nagle nie, nasza ekipa nie stanie się ekipą z Woli i nie będzie paliła Los Angeles. Będziemy, jesteśmy cały czas, musimy się trzymać tego, że jednak jesteśmy drużną superbohaterów i w ramach tego mamy tę, taką, te drobne wybory. To nie jest e, system karmy, że nagle ty, ty będziesz ich wysyłał, żeby palili i plądrowali. Nie? nie, nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Ale jest parę takich rzeczy, które wydaje mi się, że są, są fajnie ograne. E, bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. E, to tego się nie spodziewałem. Bo, bo wiesz, grasz w te gry i, i tak naprawdę to e, czasami zaskoczy Cię dobra muzyka, czasami ci zaskoczy e, jakaś, jakaś, jakiś fajny utwór. Można się spodziewać fajnej, fajnej ścieżki dźwiękowej u Kojimy na przykład. nie? W, wiadomo było, że jak wychodziło Death Stranding 2, to tam będą fajne utwory. Natomiast nie spodziewałem się tego sięgając po tę grę, a, ta, a Dispatch ma naprawdę świetną ścieżkę dźwiękową, naprawdę rewelacyjną. E, muzyka w tej grze, e, a są dwie ścieżki, bo jedna jest taka dla, dla wszystkich, a druga jest bez, e, znaczy przygotowana pod streamerów. I jedna i druga jest bardzo dobra. Mhm. Z czego ta pod streamerów oczywiście jest trochę słabsza, ale ta, te, ten dobór utworów i to, to jak e, one fajnie wybrzmiewają w scenach jak fajnie podkreślają pewne wydarzenia, no to jest rewelacja. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest świetny, naprawdę świetny dubbing. E, ta gra nie ma polskiej wersji językowej. O, tam, ale jest, chyba lepiej, że nie ma, bo jest taka plejada. Gwiazd, ale nie ma też ma polskich plejady. napisów. To jest minus. To jest minus. Nie ma polskich napisów. Jest tylko angielska. Może na pc jest. Na PlayStation sprawdzałem te języki. Polskiego nie było. Natomiast e, tutaj ja nie znam tych ludzi, ale ty wiem, że ty oglądałeś i opowiadałeś o tym też na, na podcaście, bo tam dołączyli do, do tej ekipy ludzie z Critical Role. Ro. Tak, no przede wszystkim I... Matthew Mercer, nie? On jest taki, on ma taki najbardziej, chyba charakterystyczny głos, który, który jest... Mm -hmm, z... Ale wydaje mi się, że tam jest więcej osób z, z tej ekipy, bo tak jak sobie przeglądałem e, IMDB i tych aktorów, e, także tam jest ich, ich jest całkiem sporo. E, Mercer... Wciela się w rolę głównego złola mm -hmm. Jest świetny, ale poza nim jest Aaron Paul w roli głównej. On podk podkłada głos pod faceta, który siedzi w Mechamenie, w Roberta Robert Robertsona i jest rewelacyjny. Naprawdę to jest gościu, który e, no według mnie kradnie. I to, że go nie ma e, nominowanego w, w tym. U Kilisa. To chyba kwestia tych, tego, tego czasu, kiedy wydany był ostatnie. Mogło tak być. Trochę Szkoda? Trochę szkoda, że to tak wyszło. Bo, bo jest świetny i Je, może się załapie na przyszły rok i wtedy powinien wygrać, bo hmm. jest. no To jest zupełnie inny Aaron Paul, niż do tej pory go, go znałem czy z filmów, czy z serialu Breaking Bad. Jest świetny. E, Laura Bailey, ona też jest, z, ona, ona podkłada głos pod InvisiGo. I ona, wiem, że jest z critical, critical Role. Znaczy ona to jest w ogóle jedna z takich najbardziej aktywnych aktorek głosowych, jeśli chodzi o gry wideo. No pewnie obecnie tak, tak, bo, bo kojarzę to ją, ale ona, wiem, że jest w tej ekipie z tego, co sprawdzałem, bo mam zanotowane, mhm. że ona tam w, ty, w tym critical role występuje i z tego, co spojrzałem, to ona ma 375 epizodów zagranych w, w, w, tym, w, tym, no, w tym programie, więc no to ona musi... Nie oni tam ta... mają takie sesje Tyba. po kilka godzin, po, po tysiąc odcinków. To jest w ogóle, to jest niesamowite, co oni okay. tam... Więc to jest tak, że to, że to się w ogóle nie przekłada na... Te, te jakbyś normalnie pomyślał jak w normalnym serialu. To jest jakiś taki... Ty, więc, e... No ja wiem, rozumiem, bo ja wiem, jak to dzia działa, nie? Tak. Jest y, Jeffrey Wright, czyli tak. obecny komisarz Gordon i on podkłada głos pod y, Chase'a, który jest takim odpowiednikiem Flasha, postaci Flash'a mhm. y, czyli super szybkiego gościa, tylko, że tutaj, no, y, do, dokłada do pieca. Wright jest po prostu tak komiczny i tak e, no oczywiście jest wulgarny mm -hmm. no jest naprawdę świetny naprawdę e, jeszcze jest taki jeden gościu e, Travis Wingham nie wiem czy, czy, czy, czy, czy jego kojarzysz on też podkłada no to pod ten serial Legends of, of uh, Legends of Vox Machina to też jest chyba od, od tej ekipy Critical Role to jest też to jest uh, Laurie Bailey o, okej. Okay. Zupełnie nie, nie, nie wiem, kim oni są ci ludzie. On jest też świetny. E, mhm. No i jest jeszcze dziewczyna, m, która się wyróżnia bardzo na, na plus. Wiem, że ona jest bardziej chyba aktorką, też pewnie w krytyce występuje, ale w niższym stopniu bo jest aktorką typowo e, głosową mhm. i ja mu kojarzę z, z wielu ja. m, głosów. To jest i Yvette. E, to jest znana... Znana dziewczyna, która dabinguje od paru dobrych lat, tam się przewija. Tak, tak. Królewna Śnieżka z DeLow Mongas. No, ja ją kojarzę, wiesz, z. A tak, no rzeczywiście, masz rację. Ona w tym pierwszym rzeczywiście też też współpracowała z w sensie wielu grach u nich, więc to też jest taka etatowa trochę. No, ale wiesz, oni tak próbowali zdywersyfikować tę obsadę na zasadzie takiej, że masz tutaj tych. W sumie hollywoodzkich aktorów, nie? no bo jednak Aaron Paul czy, czy Jeffrey Wright to są mocne nazwiska, masz tych z Critical Role, więc to są w ogóle jedni z najlepszych aktorów. Wiesz, to jest. Ja na przykład oglądam czasami, tak po prostu dla jakiejś przyjemności, sesję jakąś RPG, no nie? Bo jest mnóstwo polskich kanałów, które to robią. I różnica, no nie wiadomo, że to jest amatorskie, ale tam też się pojawiają aktorzy czasami, ale różnica między tymi sesjami RPG, które robią, a to, co robi Critical Role. No to, to jest. tego jest, to, to się nie na w ogóle ten. Oni jak wchodzą w rolę w tych, to ty zamykasz oczy i ty to widzisz? Oczywiście to jest później przerywane, bo czasami są te takie momenty, że oni wychodzą z roli, są śmieszne sytuacje i to tak trochę wybija, ale to jest na tyle. No, produkujące fabułę, nie jak to powiedzieć, że później te sesje one są później przenoszone, adaptowane, na przykład na komiksy. Nie wiem, czy książki, czy jakieś filmy animowane, bo aż tak bardzo tego no, nie... No, Vox nie... Machina chyba jest ich, nie? A, tak, że to wyszło i poszło w komiks, i poszło w serial. Eee, nie śledziłem tego. To jest chyba na podstawie no, właśnie tych nie, sesji, nie? Że tak jak tak, kiedyś, tak, po po się, te, tak, te, te klasyczne książki właśnie z and Dragons, nie tam na przykład, nie wiem, Kron Kronik chyba, to były Smoczej Lancy. To było coś takiego, że to też fantastyczne. Ja, ja czytałem te książki i to po prostu ściskał mnie za serducho, ale ja tam byłem nastolatkiem i to mi się strasznie podobało, Aha. a one były też pisane na podstawie sesji RPG, które, które ci ludzie y, odgrywali. Więc to jest niesamowite, nie? że, że, że ta inspiracja, że to przeszło z tego. Nie? I, no, I tu jeszcze masz dodatkowo, bo tak sobie popatrzyłem później, jak to zacząłeś wymieniać tych aktorów, kto tam jeszcze jest i widzę, że też pojawiają się jacyś youtuberzy, albo jacyś znani y, y, y, ludzie, którzy... którzy nie wiem, znaczy jaka nie kojarzy, bo jest taki podobno irlandzki e, youtuber Jack's e, Skeptic Eye. Sceptic, e, przepraszam, Septic Eye. Nigdy nie słyszałem o, o tym Sean William McLaughlin, ale no pojawia się, nie? A on bardzo, bardzo fajną, już wiem o co ci chodzi, bardzo fajną e, postać dubinguje i bardzo fajnie dubinguje, Rzeczywiście czuć ten irlandzki. Tak, tak, tak. E, e, Akcent ma. Tak, ten no, tak, Background, tak. bo on się rzeczywiście bardzo wyróżnia. E, no wiesz, jest. E, te bo ci bohaterowie oni są mm, odpowiednikami doskonale nam znanych e, z, z czy z DC, czy z Marvela odpowiedników. Najba najłatwiej by było tak naprawdę porównać tę grę do Invincible. Czyli do... Mm -hmm. Bo tak, i ta kreska, bo, bo mm, jeszcze o tym nie mówiłem, i ta kreska jest w stronę właśnie takiego e, otleja, który, który rysuje jego, jego, jego stylu, tak nawiązuje. I też tam są właśnie ci nielicencjonowani e, przez żadne wielkie dwa studia bohaterowie, którzy mają ten swój odpowiednik gdzieś tam e, omni no to wiadomo, superman nie, i tak, tak dalej. Tak. E, ale to, to naprawdę nie przeszkadza. Uważam, że e, nie, ma, nie, nie ma takiego jakiegoś zgrzytu, że znasz komiksy i czujesz jakiś tam niesmak, nie? że to jest e, aż taka kalka, aż taka kopia. E, wydaje mi się, że to fajnie ograli. To jest też... To W popkulturze to, to istnieje, ten... nie? Że, że tak się właśnie mhm. bierze, bo, bo te archetypy są znane i to samo zrobił yy, Enis w The Boys. The Boys na przykład, Tylko, że tam tak? po prostu to Tylko, przerysował. Tam, tam zrobił taką karykaturę to... tych, tych, yy, tych bohaterów i wszystkie najgorsze no... plotki czy jakieś takie, yy, te, on je urzeczywistnił. Wykorzystał tak? Tak. i jest jeszcze ta warstwa meta u, u niego, że The Boys w warstwie Meta są mega właśnie Marvela i DC, mhm. tych wielkich korporacji. Tego w serialu zupełnie nie czuć, bo się nie da przenieść komiksowego pierwowzoru w tej warstwie Meta na, na serial i trochę inne nuty tam wybrzmiewają, ale mimo wszystko Vogue jest tam, czy tam Vogue, ta mhm. korporacja ma jakieś tam swoje odpowiedniki w rzeczywistości. A tutaj mamy naprawdę swoją historię, która, nie, nie, która czerpie z tych archetypów, ale nie. Mm -hmm. wie, to nie jest y, kopia jakiejś tam tak. właśnie ekipy z DC. Nawet jak mamy ten Suicide Squad, który tak nazywają w Trishon cudzysłów, to nie jest Suicide Squad. Oni mają zupełnie inne relacje, to nie jest jedna misja gdzieś tam samobójcza, tylko sobie funkcjonują. Jest ta komedia taka biurowa trochę w momentami. Są, to jest sporo ciepłych takich przyjemnych tak. scen. No i to wygląda fenomenalnie tylko jeszcze to zapytam jest... takie ostatnie, te ostatnie rzeczy. Pamiętasz the, This is the Police? taką grę? Tak. Pamiętam. I to jest taka troszeczkę inne podejście do tego dyspozytora, ale tak jak sobie porównałem właśnie yy, tam zdjęcia i tak dalej, to, to dyscypolizm ma, ma, ma więcej, więcej rozgrywki w tym wszystkim nie? i tak dalej, ale, ale też tam jest tak, taka fabuła, to, to. też tam jest e, trochę, mm, trochę takich, y, można powiedzieć, wizualnych -y, przerybników, ale one nie są animowane, to nie są filmy, to, są nie, to jest zupełnie inna technologia, ale tak mi się skojarzyło, no nie, że... Czy, czy ten dispatch, ten no, element rozgrywki, czy ona jest bardziej chyba bardziej rozbudowana, nie? To Dizzy the Police, nie? Że tam dużo więcej Oczywiście, zabijam. jest trudniejsza i mimo wszystko, tutaj wysyłasz e, tych bohaterów, oni czasami dają ci tą informację zwrotną, potrzebują twojej pomocy, dobierasz ich poprzez ten opis, nie? Że na przykład tam e, ktoś dzwoni i prosi ich o, o pomoc w ochronie, to wysyłasz tam, wiesz, kogo, to się najlepiej sprawdzi jako ochroniarz, załóżmy, ale, tak jak wspominałem, też są jakieś pr rzeczy, to wysyłasz swoją bohaterkę, która ma milion dwieście tysięcy obserwujących na Instagramie i ona, wiesz, że prawdopodobnie będzie najlepiej tam wypadnie. Tak, tak, tak. Mm, bo jest jakąś tam początkującą piosenkarką eee, i i wiesz, tak naprawdę, jeżeli im się misja nie uda, to oni wracają poobijani i masz eee, Wracają do siedziby, mają ten moment taki, gdzie możesz, są, odpoczywają, nie, nie możesz ich wysłać na kolejne i tak naprawdę do, twój dobry wynik służy temu, że uzyskasz na, na kolejnej zmianie możliwość wysłania tego bohatera szybciej, bez tego okresu odpoczynku, używasz tej umiejętności. Czasami jak jest poobijany, to możesz go i ma gorsze wtedy statystyki, to możesz go uleczyć. Albo na przykład, jeżeli bohater dwa razy jest poobijany i, i drugi raz zostanie poobijany, to on już wtedy nie jest w stanie walczyć i masz też taką myślność, że możesz go podnieść. Mhm. Ale to jest tyle. To tam nie ma żadnych takich wyborów, że yy, no nie wiem, że, że, że możesz wziąć łapówkę i, no tak. i jakoś to. No tam cały, całe wyjście z, z, z, z Polski jest właśnie tego, że tam po prostu ten szef ma problemy i musi, musi zdobyć to chyba pomiędzy... Także to jest bardzo, prosy, bardzo prosty symulator. Tak. Bardzo prosty sim. Ale przyjemny. To nie właściwie... chcesz. W sensie. Jeszcze hmm. chciałem powiedzieć o tylko o grafice, tak. Bo mimo wszystko, z całym sympatią dla. Telltale Tell Games, to te gry chodziły strasznie, one yy, przede wszystkim ten silnik nie domagał tak. i one gubiły klatki, tam pojawiały się yy, problemy, jakieś, jakieś z, z, z, z, zawieszanie się, yy, ten ruch nie był płynny. Tutaj mamy, nie, nie poruszamy się, też, nie? ale te, te, te wszystkie scenki one są bardzo płynne, bardzo ładnie zanimowane ten silnik super chodzi. Jeżeli jest, prosto oglądamy sobie to wszystko. A, jest jeszcze jedna gierka, minigierka. Zapomniałem o niej mm -hmm. powiedzieć. Jest gra w hakowanie, bo my możemy pomagać naszym superbohaterom, czasami e, hakując e, jakieś urządzenia i pomagając im w rozwiązywaniu zadań, ale też bardzo dużo hakujemy w warstwie fabularnej. I czasami jest tak, że e, jakieś zadanie odbywa się w warstwie fabularnej. Wtedy my musimy na przykład hakować kamerę i powiedzieć ukrywającej się tam na przykład gdzieś za węgłem naszej koleżance, yy, że dobra, droga wolna, idź w prawo, idź w lewo, ale ta gra w hakowanie jest to jest no, bardzo proste, to, w sensie to nie jest yy, no, poruszamy się po, po takiej planszy yy, w wirtualnej powiedzmy rzeczywistości i musimy otwierać kolejne rzeczy i i, co, I tutaj rzeczywiście sprawdzałem to I to czy nam się uda Hakowanie albo się nie uda hakowanie Ma znaczenie w tych filmikach Które widzimy, na przykład jest taki moment Że możemy zdjąć przeciwnika Ja specjalnie yy, Położyłem to hakowanie Bo ono czasami jest ograni ograniczone czasowo A czasami jakieś antywirusy nas atakują I yy, mamy powiedzmy Trzy Trzy życia, trzy próby yy, I rzeczywiście pojawia się inna scenka. W momencie, kiedy nam się hak uda, albo nam się nie uda, to się dzieją dwie różne rzeczy na, na ekranie. Mhm, także tutaj w tych, tych fabularnych rzeczywiście mamy wpływ, bardzo, oczywiście to jest mały, mała rzecz, nie? Ale, ale jest. Yy, także to wygląda fenomenalnie, brzmi fenomenalnie. Gdzieś tam czytałem IGN napisał taką recenzję, że to się ogląda jak serial, że to już bardziej serial niż gra. Yy, no i trochę może w tej fabularnej części rzeczywiście jest, natomiast no, wydaje mi się, że to jest po prostu bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobiony wizual. Mm -hmm. że nie mamy planszy, która nam i jakiegoś tekstu, który nam opowiada co, co się dzieje, tylko my rzeczywiście widzimy, ale te nasze wybory i ograniczenia są bardzo podobne co do, przy wizualnowelach. Mm -hmm. e, ja bym tutaj określił jako gatunek dispatch, już nie jest przygodówką, nie mamy żadnych przedmiotów, nie mamy... Mamy ten sim i mamy visual novel. Jest to historia jakiejś tam dysfunkcjonalnej, dysfunkcjonalnej drużyny superbohaterów, którzy mają swoje interakcje, i my, jako ten wchodzący w ten świat facet za, za słuchawki, zdobywamy ich sympatię i musimy ich poprowadzić do. No w tym ósmym epizodzie do, do triumfu, ale też jakoś tam swoją drogę. E, przechodzimy. Mhm. I też się pojawia ten oczywiście ten napis. Ta postać to zapamięta. E, nie wiem, czy, mm, czy... Czy chcę teraz przechodzić y, drugi raz. Bo to sobie pomyślałem, że raczej ten tytuł jest sukcesem. O nim się mówi. Dużo ludzi w to gra. To jest y, coś, co wydaje mi się, że ma szansę mieć spokojnie dalszą część. Bo... Po prostu, no, no, no jest to taka, taka tematyka, która może się e, hmm. rozrastać, jak wiemy, w nieskończoność. Ale wydaje mi się, że mm, twórcy mogliby spokojnie zrobić z tego jeszcze z dwie części, żeby w jakiś tam sposób domknąć, zamknąć, nie wiem, e, wątki jakoś tak, nie wiem, tego naszego bohatera poprowadzić w ciekawe rejony. Hmm. I całą resztę zresztą też. I tak mi się wydaje. Chcia, chcia, że jak się gra by... na 100%, na 100% będzie. No jeszcze mówię, po drodze ta druga część yy, Wilka, nie? Ale. A już na nią czekamy tak chyba myślę... od czasów. Ojejku, no, to jest. Już... spokojnie, z, z parę lat. No, ponad dekady. Ale nie? tak sobie myślę, że zagram sobie w dispatch drugi raz, jak będzie zapowiedziana druga część. Bo na przykład ja w ogóle nie wybrałem romansu w miejscu, w miejscu pracy. Żadną, żadną bohaterką nie romansowałem. Czyli bałeś się, się ująć tej narracji obecnej, że, że kadrowa cię będzie ścigać, że będziesz miał problemy. Ja ci powiem inaczej. Ja w ogóle myślałem, że będę miał możliwość. Jest taka postać... Yy, Chciałeś wybrać wersję jest taka postać, yy, czwartą, tak? Postać czwartą. Yy. No, liczyłem na romans, że będzie możliwość z taką demoniczną postacią Melvella, chyba się nazywa ta, ta, To jest taka wielka z rogami Czerwona kobita Ja liczyłem, że będzie możliwość romansowania z nią Więc w pierwszym epizodzie już mamy e, Jakiś tam możemy zalążek zrobić pierwszego romansu Później mamy, tak jak wspominałem, tą, tą dziewczynę, która znika e, Pankowę i tutaj też odpuściłem, licząc, że gdzieś tam później będę miał, bo są jeszcze są jeszcze chyba dwie inne postaci kobiece, e, atrakcyjne, że, że będę mógł z tą, tą demoniczną dziewczyną romansować. Z nią nie ma w ogóle tego, ale jak już e, stwierdziłem, że pociągnę, pociągnę, będę takim Robertem Robertsonem prawym, e, bo on jest tak przedstawiony, jako dobry facet po prostu, mm, który kontynuuje pokoleniową walkę, którą jego dziadek zapoczątkował ze złem, doszedłem do wniosku, że będę takim prawym gościem, zachowam się tak jak należy i poprowadzę wszystko od A do Z jakby wszcząłem się w rolę. Rozumiem. Mogłem rozumiem. zupełnie inne rzeczy wybierać, ale sobie pomyślałem, że tak jest ten gościu przedstawiony, że on nie jest yy, tak mi się wydawało. Tak. I tak sobie poprowadziłem że Wiesz, pro, Chcesz że taki, taki romans przeżyć? To jest taka jedna gra, ona wyszła parę lat temu, to jest Baldur's Gate 3. No i tam jest właśnie taka demonica bardzo rozgrzana w tym sensie. No, no to jest taki wątek, nie? I, i tam no to jest właśnie ta, to jest To ta gra, która pod tym względem się nie ogranicza. Więc wszystkie możliwe no to, konfiguracje... To wiem, i... to może sobie zapiszę na liście tutaj Baldur's Gate. Tak. Spełnić no, sobie marzenie, tak. Że kobieta ale, z rogami, też... czerwona, czerwona skóra, rozpalona, Checked. Zlużone mm -hmm. bikini. Więc, więc poprowadziłem sobie tę ten, ten, ten swoją ścieżkę. Także żadnego romansu. Zachowałem się jak bohater. Dotrzymywałem słowa. I następnym razem zagram jak totalny dupek. O. I będę miał dwa romanse. Możesz <śleszy> trzy. <śleszy> będę gównianym mentorem. Mm. Eee, także, także sobie tak to wymyśliłem. Że później ci ten save nie przeszedł do, do kolejnej, do drugiej części, jak będzie, bo to też, też musisz pamiętać. A no właśnie, to też, to też masz, masz, masz, masz. Ale tam chyba chyba można wybrać. Yy, to nie jest chyba jeden save, tylko chyba są Aha. więcej niż jeden. Tak mi się wydaje. E, no w każdym razie uważam, że gra jest bardzo udana. To jest udany powrót do formuły epizodycznej. Mhm. Te epizody pojawiły się bardzo szybko, więc, yy, więc uważam, że to też jest. Yy, Coś, co, co trzeba pochwalić że yy, po, zaczęli to wydawać 22 października 12 listopada mieliśmy historię zamkniętą tak naprawdę to były yy, 4 tygodnie yy, i jest to wielce udana yy, mhm. ale oni nie sprzedawali gra. tych epizodów osobno tylko kupiłeś po prostu grę i dostawałeś te epizody z czasem tak tak yy. Z czasem. Nie, nie było czegoś takiego, że, że musiałem dociągać. samo się tam, wiesz, ściągało po aktualizacji. Czyli po prostu Skończy. chyba chcieli zachować taki rytm faktycznie serialu telewizyjnego, gdzie co tydzień musisz, teoretycznie tak powiedzmy, co tydzień czekać na nowy odcinek, żeby coś się wydarzy. I tak się trochę, może nawet chcieli, żeby ludzie dyskutowali, żeby to było, gdyby to było coś jak... Bardzo możliwe. Jak, jak, die, die, die, die, nie? No to to był taki serial, że co odcinek, czy w ogóle cokolwiek nie jest z, z tamtych czasów z lat 90. się dyskutowało. Teraz tego nie ma, i, bo poprzednie modele epizodyczne polegały na tym, że oni po prostu wydawali jeden epizod, on się sprzedawał i, i mieli pieniądze, żeby robić drugi epizod i tak dalej. Bardzo możliwe, że tak było. I oni nigdy nie dowozili tego o, na czas i to zawsze był ten taki problem. Tak. A tutaj wszystko, tak jak mówisz, pyk, jak w Netflixie, czy w innym tym. I Ostat... na końcu każdego epizodu jest to podsumowanie. Mhm. Czyli 32% tak. graczy zachowało się jak ty. E... A 70% Pojazd... jak świnia. No tam wiesz, jest nie. więcej wyborów, nie? Więc y... czasami to się rozkładało tak 33%, może inne miały więcej, może mniej. Ym... No, ale na przykład y... też podsumowuję twoją zmianę, że poradziłeś sobie lepiej niż 70% innych graczy. Eee, mhm. ty i 80%, inny, 80 graczy tak jak ty zachowało się i nie wysłało na tę misję żadnego bohatera. Także eee, mhm. oni ci, ci, jeszcze w tym, tym, tym, tym, tym oni się oczywiście ci bohaterowie rozwijają, levelują, eee, mają, zdobywają doświadczenie i pod koniec tak jak na początku zaczynasz, jest dosyć czy znaczy może nie jest ciężko, ale, ale to, nie, to nie jest eee, dobry skład, to na koniec jest naprawdę bardzo spoko I to są Naprawdę fajni, fajni no, musimy, bohaterowie. Musimy na Rafale gdzieś kropkę włosy. postawić. Bo, tak, bo... i stawiamy ją teraz, tak. w tym momencie. Polecam. Ale pamiętajcie, że to jest pierdoła. I, i, i, i ja, ja, mnie przekonałeś, mnie <śmiech> przekonałeś, ale czuję, że, że, że też nie tylko mnie. Chciałbym w ogóle takie superlatywy, pod względem właśnie tego, jak przedstawiona jest fabuła i jakie zmiany, jeśli chodzi o bohaterów nowego Black Ops 7, E, się poczyniły. Po części y, zajawiłem y, mniej więcej, jak, je, y, jak wygląda ta przygoda moja z, z, z tą grą. No Tą kampanię skończyłem. Już chyba nawet ją skończyłem przed y, ostatnim nagraniem, albo jakoś tak y, krótko po. Mhm. I wiesz co, moim zdaniem Call of Duty już całkowicie wiesz, wytraciło tożsamość. Tam. Wiesz, to, to, to Call of Duty już nic nie znaczy. A najlepsze, że doszliśmy do takiego momentu, że te podtytuły przestają coś już znaczyć. Wiesz, że jak było kiedyś tak, że miałeś te Call of Duty klasyczne, no to były te drugowojenne gry. Później miałeś Modern Warfare, czyli oznaczało, że współczesne konflikty, nowoczesna albo współczesna broń. Później miałeś Advanced Warfare, Infinite Warfare. Wiesz, to, to coś, coś, coś mówiło, tak? Że, że miałeś World at War, że te podtytuły coś znaczyły. I zaczęły się tworzyć kolejne podserie i Black Ops teraz to jest siódma część i ona, bo ja musiałem sobie to doczytać, bo tego nie kojarzyłem, bo ona nie nawiązuje do, do, do, do ostatniej części, która była nawet całkiem udana, tylko gdzieś nawiązuje do części drugiej. Więc to są jeszcze czasy, nie wiem, PlayStation 3, Xbox 360. Tak. Więc ja w ogóle nie kojarzyłem tych, tych wątków, nie, że tam właśnie, że główna postać, nie, którą, którą. Znaczy, my możemy się wcielić, bo dlatego, że w tej grze kampania dla pojedynczego gracza, to jest kampania czteroosobowa, którą e, grasz z innymi graczami. Ewentualnie, jeśli jest mniej graczy, nawet możesz grać w tej kampanii sama, ale to są kampanie online, tak? Ale generalnie tam głasz, reprezentujesz powiedzmy tam, widmo, e, e, jeden, tę drużynę, która też się składa właśnie z czterech osoby i te cztery osoby zawsze w tych filmach przerywnikowych, które są między misjami, one się pojawiają. I tam jest ta historia tego y, syna Alexa Masona, wiesz, który, który właśnie w tej chyba w drugiej części nie powstrzymał y, Mendez takiego terrorystę, który, który no, też też mógł doprowadzić do, do, do, do katastrofy na skalę globalną. Nie wiesz no, cu bardzo, bardzo słabo pamiętam tę historię. I tutaj jest po prostu jakieś takie nawiązanie, bo tak naprawdę dzieje się właściwie już w przyszłości, bo to jest chyba 35 rok, czyli tam 10 lat po tym ostatnim unieszkodliwieniu tego, tego, tego, tego bandyty. Wiesz, tam się coś, coś okazuje, że jednak jakieś wideo wypływa, że on mówi, że to, to był tylko początek, że będzie jeszcze gorzej. No i wiesz, my, naszym składem rzucamy się w ten wir wydarzeń, zostajemy wysłani przez, przez, przez pułkownika na tą misję, no nie, mamy coś tam odzyskać, coś, coś zrobić, no ja w międzyczasie pojawia się, e, to też wspominałem, e, Gildia, czyli e, jakieś konsorcjum, jakaś, jakaś wielka firma technologiczna, która też e, opowiada się pod, wtedy, po tej dobrej stronie, bo chce pomóc, no nie wiem właśnie powstrzymać tego terrorystę i e, prezeską tej firmy jest e, Emma Kegan grana przez córkę Dona Drapera, to też też mówiłem. Wiesz, i też tak patrzysz, mówisz. aktorsko, to też sobie wybrali kilka niezłych nazwisk. No nie wspominałem o tym, że jest Michael Rooker, że jest Frankie Adams, którą na pewno kojarzysz, jeśli oglądałeś, serial The Expanse. Bobby Draper, nie czy kojarzysz, taką, taką Marine z Marsa. Taką, nie. Tak, ale ja skończyłem... The Expense no, w momencie, kiedy to było na Netflixie i już nie poszedłem dalej za tym serialem. Rozumiem, rozumiem. Znaczy to, to chyba było na Saifa, na a później przyszło na Prime, ale ja wiem o co ci chodzi, także, że po prostu był taki moment, że wydawało się, że, że ten serial po prostu nie, nie zostanie kontynuowany i wspaniałomyślnie Amazon go przejął i, i dociągnął to chyba do, pie, do, do, pięciu, do pięciu sezonów i ona nawet w tych, w tych wszystkich sezonach jest, nie? Ale to jest postać, powiedzmy, drugoplanowana, mhm. nawet ona. ona później dołączę jakby do tej głównej ekipy, ale to nieważne. Ale chodzi o to, że to są, wiesz, te, te twarze od razu rozpoznajesz, bo te, te, poza chyba tym pierwszym filmikiem, którym jest, jest taką symulacją, yy, nie wiem, kropki na D, albo jakieś takie rozmowy w studiu telewizyjnym, gdzie ta animacja jest mega sztywna, tak, że masz, że ona wygląda jakby nie była robiona motion capture, tylko na zasadzie właśnie jakichś takich prostych, nie wiem, stokowych animacji i naklejone są te twarze właśnie tych aktorów, których kojarzymy, to później już te filmy przerywnikowe, które są między misjami, już są taką pełną, e, pełną gębą robione. I wiesz, ja próbowałem zrozumieć, nie wiesz, jakby do czego się to odnosi, a ja w pewnym momencie tak nie, nie, no, mam, mam powstrzymać złego, mam zrobić na misji to, co mi każą i tyle. I szczerze mówiąc, yy, nie podoba mi się ten kierunek, w którym ta którym, e, kampania poszła. Ja nie będę komentował, powiedzmy, multiplayera, bo on, on, on od czasów Warzone bardzo się zmienił właśnie ze względu na to, że, że ten, ten Warzone stał się jakby takim głównym, e, głównym takim oczkiem w głowie. Nie? E, a, znaczy, Activision, nie wiem, jak to powiedzieć, że, wiesz, tej serii Call of Duty, tak? że, że wszystko się kręci wokół Warzone. Bo to jest po pierwsze, to jest darmowe, więc przyciągam miliony graczy. Po drugie, no to cały czas zarabia na jakichś skórkach, na jakichś tam, więc już wtedy, już widzimy, że ta gra nie, nie, nie jest tak poważna. Nie zawsze mi się podobało w, w, w, w Call of Duty czy Modern Warfare, że był tam jakiś taki pewny e, gravitas, jakiś, taki szacunek dla, dla wojskowości, że tych militariów, że grasz tę grę. I miałeś wrażenie, że, że, że, tam, że tam dbają o najmniejszy szczegół, tak? że, że, że, że zwracają się do siebie tak, w naturalny sposób, ale też elementy broni, elementy tych, tych, tych znaczy, to wszystkie takie militarne elementy, no nie? że one są odzwierciedlone mniej więcej tak, jak to powinno w rzeczywistości wyglądać. Plus to jest gra, więc, więc w prawdziwym życiu żołnierze nie przeżywają takich akcji, nie, nie mają aż tylu w sobie przygód. Ale no, no był, był ten taki, y, y, y, że ten tytuł Call of Duty coś znaczył, tak? I, i, i dla mnie tutaj tego w ogóle nie ma. I, I nie ma nawet tego, co miała ta seria Black Ops, nie? Że ona miała właśnie też w sobie y, ten klimat takich trochę teorii spiskowych. No tutaj y, mniej więcej to wygląda tak, że... Y, ten twist z tym wszystkim jest taki, że my, na, że my ponownie jesteśmy pod wpływem takiego narkotyku, takiego gazu, bo to się kołyska nazywa, cradle, który, który y, przenosi nas właściwie do innych światów i te światy z tego, co też właśnie musiałem sobie dotrzeć, bo ja tego w ogóle nie korzystałem. Gdzieś tam po prostu obiło mi się uszy i mo, może powtarzam, że to są nawiązania, do właśnie do tego do tych poprzednich części, nie? że, do, do, do tych, że, że możesz powiedzmy o tym, że ten zdeformowany świat, nie? Że jakby ten wykręcony trochę jak w incepcji, świat do gronogami, że, że wszystko jest jakieś takie jakby. Jakby jakiś taki magnez. Wiesz, jakby, nie wiem, jakaś wirówka to przekręciła, nie, bo no, wiesz, to wszystko jest odwrócone. Że, ten, że to jest nawiązanie do jakiejś tam lokacji, to jest nawiązanie, ale tak naprawdę to jest to jest gra, w którą. Yy, która już nie ma tego klimatu w tych kolędzkach, że nie ma takich charakterystycznych, fajnych y, misji, jak były, jak były w, w, w pierwszych częściach. także nie, nie masz takich em, misji, które na przykład byłyby, y, nie wiem, misją snajperską, albo misją skarankową, albo misją celowniczek, albo misją w pojezie. No wiesz, no, ja mówię tylko o takich przykładach ogólnikowych. Tutaj jest tak, że właściwie każda misja zaczyna się od tego, że z drużyną wchodzimy gdzieś mamy jakiś, jakiś obiektyw, być może zatrzymamy się gdzieś na chwilę, żeby rozwiązać jakąś prostą zagadkę yy, yy, nie nawet, tylko taką łamigłówkę na ekranie komputera, nie żeby mieli takie hakowanie, że układamy po prostu jak tam energia yy, po takich heksach się, się yy, przesuwa i co jest o fajne, yy, nawet nie heksach, tylko jakiś trzy no, tak już nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to było, ale był taki, taki moment, że grałem chyba z, z, z, z trzema innymi graczami, i żaden nie mógł rozwiązać tej tej. I, i, I było tak, że podchodził na minutę czy dwie, męczył się, męczył, i w końcu ja podszedłem, i e, nie powiem, że akadia to rozwiązanie, tylko po prostu już mi już będę siedział, nawet jak będą mi strzelać, że mam zejść, bo oni chcą spróbować, to ja będę siedział, że ja to rozwiążę, i w końcu e, była taka zabawna sytuacja, że. I to jest ten fajny moment, taki, że tu wychodzi ta interakcja, nie że nie rozmawiamy ze sobą, każdy ma mikrofon włączony. Ale to był taki moment oddechu, jakbyśmy naprawdę pokonali jakiegoś złola, jakiegoś bossa, bo mi tam zaczęli wiesz, nie dziękować, wiesz, takie wiesz, kłaniać w grzecz, takie się motki wysyłać. I tylko dlatego, że przeszliśmy ten fragment, ale to e, tam, tam, te misje mniej więcej tak wyglądają, że przejdziesz taki, e, tak, tak, e, taki etap, a później się pojawia jakiś oki mocniejszy przeciwnik. I ci przeciwnicy, e, ci potężniejsi, to też nie stanowią jakiegoś większego problemu, bo grasz właśnie w cztery osoby. I e, kiedy grasz sam, no to kiedy grałbyś sam, co się raczej nie powinno zdarzać, no to musisz bardziej uważać, to są przeciwnicy e, gąbki, więc musisz strzelać i nie możesz zginąć, bo wtedy cofacie się do, do... Wytłumacz hmm. mi jedną rzecz. Jest, grasz w kampanii w e, cztery osoby, tak. tak? Jest twój zespół. I każdy dostaje fabularną postać? Tak. Czy to są nowe names y jakieś? Każdy dostaje fabularną postać, i to jest tak, że nawet jakby grasz tylko, nie wiem, dwie... Losujecie sobie, czy, ty so, czy jak to wygląda? Czy ty się wcielasz w losowo? Tak, I, i możesz być albo właśnie tym, nie wiem, Section, czyli tym, tym synem Alexa Masona. Możesz, możesz być kimkolwiek, nie? I ty nawet nie wiesz, że... nie? Albo ma... możesz być? No możesz, możesz być tam 50-50, nie? No, okay. tam, tam Frankie Adams. Dobra. Tylko to... Wiesz, to nie ma znaczenia, bo, bo, bo tutaj to jest tylko skórka na, na tym. Nie, nie, nie, zmienia się, nie zmienia się arsenał, nie zmieniają się, wiesz, jest tak, że podczas misji zmi, może zmienić arsenał, może znaleźć jakąś inną broń, może znaleźć lepszą broń, broń się w ogóle leveluje, Także jak sobie znajdziesz taką broń, która ci się podoba i będziesz cały czas z niej korzystał, no to ona normalnie wbija poziom. Ty wbijasz poziom jako postać i tą postacią później jak grasz ten poziom, na przykład jak później grasz w trybie zombie, to ty już go masz. Więc to jest w ogóle takie, to się tak wszystko przenika, nie? Że, że przekłada te... Masz umiejętności specjalne i tych umiejętności jest, jest, jest kilka, bo jest jakby główna i, i pomniejsza i wiesz, to, i to może być wszystko, no nie? Można na przykład, nie wiem, mieć taką umiejętność, że rozkładasz taką kopułę, taką e, energetyczną e, t, e, tarczę, w której jesteś bezpieczny, masz, masz jakieś potężne, nie wiem, jakąś, jakąś czarną dziurą strzelasz, no po prostu w, ta gra stała się takim hero shooterem, gdzie masz umiejętności, które ci się. Na, na których masz cooldowny, i one po jakimś czasie ci się ładują, możesz znowu je użyć. Nie? Więc. Yy, to wiesz, bo sam, sam core jest przyjemny, nie? To nadal jest, jest to, co zawsze w, w Call of Duty chodziło, to strzelanie, tak? To, to strzelanie jest super. Nawet jak masz wrażenie, że ci przeciwnicy yy, wciągają więcej tych kulek niż trzeba, to nie jest też tak, że ja miałem wrażenie, że po prostu strzelam pół godziny, no nie, wchodzi jeden magazynek drugi, trzeci, nie mogę go pokonać, nie? No, nadal, nadal są te punkty e, wrażliwe, no nie nadal możesz strzać w głowę i, i, e, i, i szybciej pokonywać tych przeciwników, tylko po prostu w tej grze, w tej kampanii oni poszli w ten koop, w, w, w, w który jest być może, ja, ja bym był ciekawy, gdyby, gdyby ten koop wymagał od ciebie faktycznie współpracy, Czyli było tak jak nawet w, w Girsach, jak tam był taki, były takie misje koopowe, to wiesz, jeden poszedł w lewo, drugi w prawo i ty musiałeś pociągnąć jedną dźwignię i ktoś musiał pociągnąć drugą. Nie? I wtedy dopiero się coś działo. Tutaj nie ma takich rzeczy. Więc ten aspekt kampanii to tak naprawdę jest stworzenie jakichś misji, które mogły być nie wiem, misjami, że nie misjami, ale jakimiś, etapami, w zombie, czy etapami w, w nie wiem, czy w, części, części, częściami plansz w Warzonie i, i tyle, no nie? Że po prostu musisz przed nie przejść. Masz jakieś tam tło fabularne, coś opisane, że musisz tutaj schakować jakiś komputer, coś, jakiś, coś wyciągnąć. Są witowiskowe akcje, yy, szczególnie w, momenta, yy, w momentach, kiedy jesteś właśnie pod wpływem tych narkotyków w tej psychodelii, no nie? Tam yy, walczysz wiesz, z powiększoną, może, no nie wiem postacią jednego z, z żołnierzy, no to jest to jest coś, co gdyby to troszeczkę lepiej em, poprowadzili i w tej kampanii naprawdę wykorzystali to, że, że gra ze sobą czterech graczy, to by byłoby więcej frajdy, Także y, oni nie chcieli tego przy, przekomplikować, moim zdaniem. Oni nie chcieli zrobić takiej, oni po prostu yy, prawdopodobnie zeszli z tą kampanią do takiego najniższego możliwego wspólnego mianownika, jeśli chodzi o poziom trudności, jeśli chodzi o, o zadania. No tak jak mówię, no te zagadki yy, yy, logiczne to mogłoby ich nie być, bo one tylko ci zajmują czas. Niektóre są banalne, niektóre yy, troszeczkę więcej wymagają od ciebie, tak jak mówię, skupienia, ale to nie jest coś, co, co sprawia, że okej. Okay, muszę teraz, wiesz, coś myśleć. a naprawdę tam potrafią być fajne miejsca i gdyby wykorzystać to, że, że nawet, nie wiem, ma, gramy y, dwoma, y, dwoma oddziałem po dwie osoby, tak? no to jedni muszą iść tutaj, coś załatwić, inni tutaj i dopiero spotykamy się po jakimś czasie razem, nie? żeby to jakoś rozdzielić. Tego w ogóle nie ma. Dlatego, że gra musi się skalować do, do, nawet do sytuacji, w której inni gracze by z gry wyszli, a ty i tak możesz przejść tę misję samodzielnie. Więc to jest dla mnie najmniej e, korzystne. Wiesz, bo ja tak naprawdę czułem, że ja w ogóle jak grałem z innymi graczami, to przelatywałeś jak przecinek przez, przez to, że jakbyś, jakbyś biegł po jakimś e, torze, wiesz. Nie było czegoś takiego jak właśnie w, w starych Call of Duty, że jak miałeś faktycznie e, te. te, te tych przeciwników, którzy się respawnowali bez końca, to jednak musiałeś zachować jakąś taktykę, musiałeś się gdzieś schować, musiałeś coś robić, musiałeś jakoś, jakoś metodycznie grać, nawet mimo, że to jest gra zęcznościowa, nie. Właściwie ta kampania to jest tylko jakaś tam wariacja na temat y, zombie, no nie? Zombie to bardziej jest tak, że masz to miejsce, masz jakieś etapy, masz te fale tych zombiaków, coś tam musisz robić, cały czas się rozwijasz i tak dalej, ale tak jak sobie pomyślałem, no to... Y, zmarnowany potencjał, jeśli chodzi o fa fabułę. Nie? Jeśli chodzi o, o multiplayer, to ja się w ogóle nie wypowiadam, bo, bo yy, nie grałem, ale to multiplayer jest dobry. Nie? Wiesz, w tym sensie on się cały czas rozwija. Kracze, yy, którym się po prostu podoba to, że yy, jest kolorowo, jest fajnie, że, że, że ta gra jest takim właściwie. Yy, no idzie w ten, ten battle royale kolorowy ze z, skórkami, no bo muszą być skórki, coś musi się sprzedawać, nie, nie muszę na nic zarabiać. I tutaj, tutaj mi się to tak świetnie podoba, nie? No. Zresztą w ogóle w zombie jak grasz, to masz y, mnóstwo postaci, w którym, w którym możesz się bo tam, tam konkretnie możesz wybrać postać, którą chcesz grać. I są te postaci z kampanii i są też postaci z, które są w, w fabule e, tej, tej, tej, tej, tej historii o zombie, nie? A są jeszcze postaci, które mhm. możesz odblokować, więc y, no, dla mnie no to jest po prostu Chyba, że ja mówię, yy, wiesz, odkryłem Amerykę, nie? że dla mnie Call of Duty stał się hero-shooterem po części. I nawet jak przejdziesz grę, to masz taki endgame. I ten endgame to jest też jakby, wiesz, taka otwarta mapa, w której coś masz robić, są inni gracze, jakieś wspólne zadania. Yy, mapy są podzielone na strefy, które, yy, które nie, yy, w których, yy, znaczy, do których możesz wejść, ale jeśli twój poziom, który masz, który zdobywasz podczas właśnie rozgrywki, jest poniżej tego e, określonego, no to tam właściwie jesteś, jesteś na strzała, nie? więc jest, nie ryzykujesz, więc robisz wszystko dookoła. Wiesz, no, a są naprawdę fajne rzeczy, bo, wiesz, bo chodzi o to, że tak jak mówię, to jest Call of Duty Hero Shooter. I te umiejętności, które masz np. podwójnego skoku albo skoku jakiegoś takiego wybicia się. I masz ten wingsuit, więc możesz się gdzieś wybić i gdzieś poszybować. I to się fajnie sprawdza na tych bardziej otwartych mapach. Ale mogliby zrobić po prostu ten endgame i jeszcze nawet dodać boty i tam sobie to grać. A mogli zostawić tą fabułę, zrobić jakiś taki właśnie ciekawy 3-4 godzinny military, no nie wiesz, bombastic, filmik przeplatany właśnie tymi różnymi ciekawymi misjami. Tak jak mówię, Trochę walki, trochę skradania, trochę misji. Na pewno grałeś w Modern Warfare 1, nie? Czyli Call of Duty nie. 4. Nie. Ach, to, to na, pe skończyłem na, na w... pewno się nie, nie, nie sprawdza. Skończyłem, skończyłem na Call of Duty tak. 2. Ale kurczę, jakie tam były momenty, które się pamiętało. I nawet słuchałem e, niedawno, e, gramy na maxa i oni mi słowa w ogóle z ust, nie? Bo mówi, że tam e, były takie momenty właśnie w Modern Warfare 4, Yy, przepraszam, Modern Warfare 1 w Call of Duty 4, które się po prostu pamięta do dziś. Scena, bo też grało się tak, że miałeś kilka postaci, w których się wcielałeś, tak? Że nie grałeś jednym od początku do końca bohaterem, no ale były motywy jak pod koniec aktu, yy, pierwszego aktu Expedition 33. Wiesz, no, eksplozja bomby atomowej. Yy, misje skradankowe, gdzie po prostu jako snajper czołgasz się w trawie, a Jakieś tam oddziały kojarzę przychodzą. te najbardziej takie wiesz takie no nie wiem nawet kan kanoniczne wydarzenia z y, No, Russian, no, no, no y, tak. ten atak czy, czy y, nawet trochę z Black Opsów kojarzę no. ale y, wiesz co nie wiem dlaczego to mam, strzelanie mam z AC-30, no nie też pewnie z, kojarzysz taki wiesz też to jest takie że widzisz ludzi jako punkciki no nie i szczerze moim zdaniem to jest akurat najmniej no nie mi tego szkoda nie, bo to jest takie najbardziej odczłowieczające w całej tej wszystkiej kampanii, mhm. nie? Mam pododawane te, te, te Call of Duty z plusa, jakby dochodziły kolejne tam części um, tych już um, remasterów, czy remake'ów. Mhm. Też da, dawali chyba cztery no, albo 5 części chyba mam gdzieś tam przez te lata, ale nigdy nie miałem y, wielkiej potrzeby y, powrotu do tej serii. Mhm. Dlatego, że y, nie yy, znaczy nie, nie chcę mówić, że wyrosłem, bo to, to po prostu wygrałem w FPS już swoje. I mogę sobie pograć w Dishonored, w PSa, y, immersive sima i bardzo lubię czasami wrócić na przykład do BioShocka pierwszego, y, ale chyba chyba już jednak ostatnim takim moim Wielkim e, powrotem to były te remastery Remake'i Quake'a 1 i Quake'a mm -hmm. dwójki. To były takie, że rzeczywiście gdzieś tam miałem wielki, wielki fan z, z tych gier, ale to jest chyba koniec. Już, już ten gatunek dla mm -hmm. mnie się no już wypalił no. u mnie. Nie, nie, nie, że, że, totalnie personalnie, po prostu już nie, nie mam tam czego szukać. Mm -hmm a tym bardziej w jakimś tam tak jak mówisz, kompetywnym strzelaniu, w dołączeniu się gdzieś i, i, i strzelaniu do innych ludzi no już to nie jest to znaczy, Moim zdaniem oni, oni całkowicie się położyli Battlefield 6 trochę w ich terytorium wchodzi i co by nie mówić o kampanii w Battlefield 6 to przynajmniej tam, tam jest klimat tam jest trochę tego patosu amerykańskiego nie? tam jest taka scena gdzie gdzie ludzie swojego działu no nie giną, nie, bo to jest prolog. A ja bym zagrał w tego pierwszego Battlefield 1, ten, pierwsza wojna nie. światowa. To gdzieś tam jeszcze mam cały czas kupione i, yy, i z dodatkami, i myślę o tym, żeby sobie kiedyś to zainstalować i przejść tę tak. kompanię, ale to ze względu na setting, bo pierwsza wojna światowa jest yy, według mnie no, dużo słabiej eksplorowana, nie. eksploatowana przez te wszystkie lata. A, ale tak no, to wygląda u tak, tak, mnie. Tak. No. no i ta szóstka po prostu ma, ma e, lepszy ten klimat wojskowy. No, tu, no, i Dlatego, tak jak mówię, no, Black Ops 7, ja wiedziałem, znaczy nie jestem rozczarowany, ale po prostu nie, nie zaskoczony zostałem miło. Po prostu tym powrotem do kampanii, po, e, bo rok temu Black Ops 6 bardzo mi się podobał. Naprawdę Black Ops 6 i miał fajną kampanię. Znaczy nie powiem, że spójną, bo to wiesz, yy, to są tak, yy, wiesz, szczególnie jak masz tam jakieś psychodeliczne, jakieś taką yy, horrorowatą misję miałeś, nie? W, w szóstce, to można powiedzieć, że, że yy, to jest kwestia, ale tam miałeś taką misję na początku, że wchodziłeś i infiltrowałeś jakiś bankiet i w tle patrzysz na scenie, tam Bill Clinton, nie? No kurde, no to są fajne klimaty. To jest, to jest świetne, świetne wykorzystanie, wiesz, przeplatanie fikcji z, rzeczywisto yy, fikcji z rzeczywistością. Nie? I, a tego tu nie ma. No. Tu polecieli po bandzie i, i, i, i dlatego absolutnie yy, Black Ops nie warto dla kampanii, nie warto dla, tego, dla, dla tych, jak ktoś chce sobie pograć w Call of Duty, to, to tego Warzone może sobie ściągnąć za darmo. Zresztą w ogóle o tym, o tym, jak wygląda ściąganie tego, to już też mógłbym powiedzieć, ale to już oszczędzę i szkoda czasu po prostu na to, ale z gier, które mi się bardzo podobały, jestem chyba nawet zaskoczony jak bardzo, i którą e, dzisiaj przeszedłem. The Outer Worlds 2. Okej. Okay. I... Mhm. Opowiadaj. A obejrzałeś ten film e, Energika? Czy, Nie czy obejrzałem, ale spokój? ja coś kojarzyłem, ale tak szczerze mówiąc, e, słuchałem jeszcze kilku innych takich negatywnych opinii, tak sobie zastanawiam się, czy my gramy w podobną grę, wiesz, czy my w ogóle gramy w tę samą grę. I to jest dla mnie, właśnie kwisna tego, że Outer Worlds 2 jest Grom RPG. Jest Grom, która ci daje, y nie, że piaskownicę, bo jednak są pewne ramy, po których musisz się poczekać, ale to ty decydujesz, jak grasz, to ty decydujesz, y mhm. jakie misje wykonujesz, komu pomagasz, czy robisz misje dla towarzyszy, które są bardzo to są wielopoziomowe są bardzo ciekawe, muszę przyznać i jest mnóstwo miejsc których bym nie odkrył tylko dlatego, że po prostu bym w nie przy głowy, żeby tam pójść nie? ale gdzieś na tych mapach które nawet nie wydają się takie małe wszedłem jakąś ścieżką i nagle okazuje się, że jest jakiś budynek jakaś osada, ktoś tam jest nie? z kimś mogłem pogadać no z takich sytuacji właśnie w, w grach RPG tworzą się najciekawsze historie i dla mnie, yy, bo tam chyba był zarzut do grafiki. nie? Takie jakieś, ty pamiętasz chyba lepiej, nie? I że, że, jest, może jest, że jest nudna ta gra. Ja już nie pamiętam dokładnie co, co tam mogło być. nie? Że strzelanie hmm. może było, jest, że ja jest ja złe, że było, było, za dużo broni. Brzydka, brzydka była, że było bardzo dużo broni. Był taki, że te, te bronie po prostu jest ich yy, ten system rozwoju ewentualny. To jest jakoś słabo prze, przemyślany. Że gra jest brzydka i to był chyba podstawowy zarzut, że strzelanie było słabe i przeciwnicy jak gąbki, em, to tak już wiesz, no to, to mm. już jakiś miesiąc minął chyba tak. od, od tego, jak ja to słuchałem. No to właśnie Ale to jest... też mm -hmm. mówię, zaznaczył, zaznaczył tam autor i ja też to zaznaczyłem, że on grał w wersję tą powiedzmy przed, tak? przed premierową. Mm -hmm. Nie mógł mieć błędy. Ja miałem chyba tylko jeden błąd pod koniec, który, który wywalił mi grę i musiałem obniżyć grafikę, yy, jakość grafiki, nie wiem, włączyć ray tracing czy coś takiego, nawet nie wiem, jak ten ray tracing, czy on w ogóle, yy, jak to śledzenie promieni działa, czy tam jest po prostu warte nawet, żeby je włączać, ale to był taki jedyny moment, w którym mi się gra, skoro mi jakikolwiek bug, że od początku do końca przeszedłem tę grę bez, bez problemów i tak jak mówię, ja tę grę yy, przechodziłem, nie wiem, dwa tygodnie, tak? Bo tak mi się wydaje, że jak zacząłem w nią grać i dzisiaj skończyłem, to mniej więcej yy, dwa tygodnie minęło, ale jak to grę tego typu. Spokojnie władowałem tam, nie wiem, z 50 mm, godzin. Wiesz, może, może coś pod. I gdzieś właśnie patrzyłem i że niby przejście tej głównego wątku to jest tam powiedzmy poniżej tam 20, na nie wiem, 15 godzin. Tak mówię, kurczę, co ja robię? Ale ja po prostu nawet nie robiłem wszystkiego, co, co ta gra oferuje, bo to jest tak, że kiedy zaczynasz ten grę, to właściwie y, masz tylko jeden cel, tak? Że masz y, na, na, na tej planecie Eden odszukać albo y, dowiedzieć się, gdzie się ukrywa postać, nie? Y, osoby, która zdradziła, wiesz, w prologu, która y, niemal doprowadziła do, znaczy doprowadziła się do śmierci zawogi, niemal doprowadziła do twojej śmierci. No i to jest kwestia tej, tej, tej, tej tak jak tej ścieżka zemsty, tak? Musimy znać. Ale zanim my do tego dojdziemy, to zawsze coś tam trzeba komuś pomóc. Coś trzeba zrobić i wiesz, quick for pro, nie? Ręka rękę myje, więc mm -hmm. jak chcesz zrobić, to musisz to. Więc zaczyna się tworzyć taka sieć y, tych, tych zależności. Zaczynasz poznawać jakby główne y, y, y, główne frakcje w tej grze, nie? Że masz ciasteczko Luby, przetłumaczone jest z, z, z, z, z On z Choice, to jest taka bardziej korporacyjna, i masz zakon, który, który jest bardziej taki, mniej korporacyjny, że się tak wyrażę, nie? I to są takie zwaśnione frakcje, I, i, i my gdzieś tam między nimi lawirujemy. A bardzo szybko wiesz, okazuje się, że, że tym takim prawdziwym zagrożeniem to są, to są takie wyrwy i, na, i w, na planetach, i w kosmosie, które. Które mogą doprowadzić do kataklizmu. I my, robiąc, powiedzmy, to jedno zadanie, które mamy, nie? okazuje się, że my jesteśmy wysłannikami tego dyrektoratu ziemi, i my też mamy jeszcze dodatkową misję, wiesz, zbadania tego wszystkiego, dowiedzenia się czegokolwiek. Więc to jest taki zalążek fabuły, ale to ona się później niesie, nie? wiesz, te takie y przygody, które spykasz miejsca, które odwiedzasz, no to jest pierwsza klasa. No wiesz, gra, tak jak powiedziałem, jest Grom RPG. Więc to będzie słabe, jeśli nie będziesz sobie robił postaci, która będzie inwestowała w broń palną. A maksymalny poziom jest 30, Za każdy punkt, poziom dostajesz dwa punkty do wydania na rozwój postaci. A tych umiejętności jest masa. Jest masa, bo masz broń palną, broń białą, nie? Masz, masz naukę, medycynę, inżynierię, rozmowę, no nie, wiesz, wiesz, takie rzeczy, które po prostu masz chyba ze, ze 30 innych yy, yy, umiejętności, yy, które, które możesz rozwijać i to, w które ty zainwestujesz, pozwolą ci na różne sposoby rozwiązywać różne sytuacje. I, i ty, ty możesz po prostu w ogóle nie, nie inwestować w broni, chociaż wydaje mi się, że że na jakimś poziomie to strzelanie jest potrzebne, że przejście tej gry tak skrawankowo jest możliwe, ale, ale wydaje mi się, że, że to jest dla kogoś, kto lubi wyzwania. Tak samo jak, nie wiem, tu są też odniesienia, bo jednym z, z twórców jest Leonard Bojarski, gość, który pracował właśnie przy oryginalnych Falautach, nie jeszcze z tych czasów gier nie, więc... Wiesz, czujesz, nie? On chyba też y, współszorzył trojkę, no nie? Arcanum. Ja już tak nie pamiętam dokładnie, ale y, no to, to są ci ludzie, którzy, którzy tworzyli wtedy gry, które gdzieś tam w głowie no, nie zostały nam na lata pod względem tego, jak, y, jak powinna wyglądać gra RPG, że y, jakie możliwości powinna ci dawać, że, że zawsze powinieneś mieć y, takie wrażenie, że po części to jest może właśnie taki immersive sim, nie? Że, że szukasz rozwiązania, że jak są drzwi zablokowane, to jeśli masz umiejętność, nie wiem, inżynieria, to on bierze młotek i jeśli masz odpowiedni poziom, to on te drzwi po prostu potrafi odblokować, nie? Twoja postać potrafi odblokować. Jeśli e, jest jakiś terminal, to jeśli masz wysoki poziom zhakowania i jest taka opcja, możesz ją zhakować. Możesz mieć dodatkowe cechy, nie? Te, te negatywne, pozytywne. Możesz mieć na przykład, nie wiem, być szczęściarzem. I to powoduje, że czasami jest taka opcja, że musisz się zalogować do jakiegoś terminala i pojawia się opcja szczęściarz i wybierasz i on niby tam stuka jakoś losowo na kanadusze i o, trafiłem hasło, więc jakby masz mnóstwo możliwości rozwiązania danych problemów i dla mnie to było tyle ciekawe, że ja dopiero chyba pod koniec gry odkryłem, że jest kradzież kieszonkowa, bo myślałem, że w ogóle w grze nie ma i nawet mówiłem, w ogóle co to za RPG, nie ma kradzieży kieszonkowej, ale ja nigdy nie zainwestowałem tych punktów atutów żeby ją rozwinąć. I była taka jedna misja, że mogłem coś zrobić dla kogoś i tak że, kurczę, będę tracił czas, żeby znowu wiesz, wplątywać się w jakiś taki łańcuch długich misji, czy tam coś. Nie, ja po prostu mu to wykradnę. Bo to była taka, w takiej sytuacji, że nie mogłem tej postaci na przykład, nie, wiem, pozbawić życia, no nie możesz jej znokautować i tak dalej i wykraść tego, bo to było w mieście. nie, Więc od razu rzuciliby się na ciebie, miałbyś kłopoty, yy, jeśli czasami coś ukradniesz, no to mogą do ciebie podejść, powiedzieć, że yy, wiesz, czeka cię kara, musisz zapłacić, i tak dalej. Jak masz duży dużą poziom, poziom, na przykład, nie wiem, rozmowy, to możesz się wykpić, coś tam zagadać, i tak dalej, więc jakby są alternatywy, nie? Tak samo jak yy, yy, no masz te umiejętności takie yy, półnegatywne, niech jak to powiedzieć, czy półpozytywne, półnegatywne, tak, że po jak, co jakiś czas pojawia ci się, i tu też mówiłem, bo wspominam wspominałem w poprzednim odcinku, że po prostu pojawia ci się komunikat, na, że na przykład, nie wiem, cały czas yy, nie wiem, robisz coś w taki, taki sposób, no to dostajesz umiejętność, nie wiem, powściągliwość, albo coś takiego. Albo, nie wiem, kleptomania, albo coś takiego. Więc, że robisz pewne rzeczy impulsywnie, ale dostajesz jakby inne inne plusy z tego wynikające. Więc jakby na, pod względem tego rozbudowania właśnie tego rpg no to jest, to jest świetne. Ale... I to jest, do czego chciałem przejść, że dla mnie strzelanie w tej grze jest ultra miodne. Że ja właściwie pod koniec, już miałem tak no, rozwiniętą postać, I oczywiście robiłem wszystkie te dodatkowe questy, robiłem właśnie te, te związane tylko z słusznikami, swoimi towarzyszami, ale robiłem też te, te misje, które robisz dla tych frakcji. No bo jak, jak się domyśli, że nie, że pewnie na końcu coś będzie i im więcej masz, w cudzysłowie, przyjaciół, sojuszników, tym łatwiej będzie ci ten cel osiągnąć. I ja y, y, to tak sobie robiłem i po prostu w pewnym momencie y, miałem kilka takich ulubionych broni, ale też żonglowałem nimi y, i po prostu wchodziłem jak przecinaki. w tę Na przykład y, wydaje mi się, ale ja to tak nie, nie, nie potwierdziłem tego nigdzie, ale Domyślałem się na przykład, że, że pociski energetyczne, czy tam jakieś, yy, czy, czy broni, które trzymają energetycznie, czy tam jakiś ten, będą dobre na, na roboty, nie? Więc strzelałem do robotów z takiej broni. E, miałem karabiny maszynowe, miałem strzelby, miałem taki młot, który miał jakby wbudowany yy, shotgun na takiej zasadzie, że za każdym razem jak uderzałeś, to odpalały się yy, tak yy, pociski, no nie, tam z, z, z tego, z, ze strzelby, nie? wiesz, wbudowany, wiesz, ten młot. Jakby ja byłem y, przygotowany do tego, żeby wejść w masło w tych końcowych przeciwników i mi to masę sprawiło. Ja w ogóle nie miałem problemu z tym, że, że miałem za dużo broni, czy miałem jakiś paraliż decyzyjny, jeśli chodzi o broń, albo, że, że uważałem, że te broni się do niczego nie nadają. Owszem, jest przeładowanie pewnych Yy, pewnych yy, yy, mechanik, bo to wynika z tego, że to jest właśnie gra RPG, znowu to podkreślam, bo wydaje się, że w grze RPG powinien być crafting, że powinno być modyfikowanie broni, więc to masz, że powinny być rzadkości przedmiotów, ale czasami to nie ma też większego znaczenia, nie? Że, że możesz mieć pancerz, w którym yy, yy, masz tam sloty specjalne na, na, na modyfikacje, ale szczerze mówiąc, ja w pewnym momencie zmieniłem taki panter, że miałem chyba tylko jeden slot, już mi się nie chciało nawet tych modyfikacji robić, nie musiałem tego robić, nie? Ale gra ci daje to możliwość. Być może, jeśli ktoś chciałby na jakimś etapie y, przejść ten grę, właśnie, nie wiem, bez, bez y, konfliktowo, i tak dalej, to musiałby zacząć wszystkie te, y, te, te, te, te systemy midmaxować. Ale dla mnie wybór trzech ulubionych broni i praktycznie. Jak tylko zarabiałem jakąś kasę i widziałem jakiś sklep, no to są jakieś automaty no nie e, przeważnie, bo rzadko, znaczy pojawiają się sprzedawcy, ale na, na pewnym etapie to masz tak, że na misji, nie wiem, jesteś w jakimś takim dużym budynku na dużej mapie i nagle okazuje się, że masz jakieś takie e, maszyny do, do, do inżynierskie albo, albo jakieś sklepy, takie automaty. I, I po prostu wiesz, możesz sprzedać tam śmieci, możesz... E, kupić naboje, no nie, ja kupowałem trzy rodzaje naboi i ja miałem ich potąd, ale ja miałem, nie wiem, byłem przygotowany i nie miałem takiego wrażenia, że y, przeciwnicy to były byli, to byli, to byli gąbki na pociski. No to, to, jest, to jest właśnie to, że wszystko tutaj, moim, zda moim zdaniem zależy tego, jak, jak do tego podchodzić. Jeśli ktoś chciałby ten grę przelecieć, wiesz tak, robić tylko główny wątek, nie rozwijać postaci, Przyjść na jak najszybciej, to oczywiście rozbijesz się o tą ścianę poziomu, bo ja nie mam wrażenia, że w tej grze e, ten, ten, e, że ci przeciwnicy się skalują. Że tu masz e, jakby znaczniki takie, które ci mówią, że ten przeciwnik jest jakby znacząco wyższego poziomu, poziomu od ciebie. Że czasami, jak, jak się skradasz z jakimś przeciwnikiem, to możesz go za, a, znokautować od tyłu. Ale daje ci gra komunikat, że on ma wyższy poziom, więc to ci się nie uda. Ale jak masz taki młot, jak ja miałem? No nie, no to nawet taki przeciwnik, który jest niby mocniejszy, wyższy, to też pada. Więc dla mnie pod względem tych mechanik yy, mogę tylko powiedzieć same pozytywne rzeczy, bo po prostu miałem ogromną frajdę do, do ostatniej, ostatniej misji do, do końca. W sensie, że ale już miałem taką, taką satysfakcję tego, że przejściałem wiesz, że nie, ja już nie będę grał, To już moja historia z, która się skończyła, wiesz, tymi klasycznymi slajdami e, gdzie dowiedziałem się c, co tam się działo, wiesz, taki epilog w postaci e, zdjęć z, z opisem i e, mówię, dobra, odniosę tą grę ja już do niej nie wracam, przynajmniej na, na jakiś czas bo ja zakończyłem tą historię, bo tam były takie momenty w których musiałem podjąć decyzję i korciło mnie żeby na przykład, nie wiem, a co by było gdyby Albo gdybym sobie rozwinął powiedzmy y, poziom y, tej umiejętności do maksimum, bo możesz mieć maksymalnie 20 poziom jakiejś umiejętności. I w, I w tym końcowym etapie jest tak, że masz kilka sposobów na ukończenie w cudzysłowie gry, zależnie właśnie od tego, która twoja umiejętność jest na, naj, na najwyższym poziomie. Nie? Jakby alternatywnie. Mhm. Ale pod tym względem, no naprawdę no się świetnie powiem, no masz, masz tych kompanów, Którzy, którzy, może to nie jest jakaś ogromna grupa, nie ma tych romansów niestety, a, a może by się przydały. Postacie niektóre wyglądają e, interesująco, w tym sensie e, a propos gra, samej grafiki, to jest tak, że niektóre postacie w grze wyglądają atrakcyjnie, a niektóre nie. i to w, Ale nie dlatego, że powiedzmy są brzydkie, tylko po prostu jakby są mniej dokładnie wykonani. Nie? Na przykład jedna z tych antagonistek. Okay. Które, które albo na przykład, nie wiem, Ruth, nie, tam liderka, właśnie zakonu, no moim zdaniem świetnie są przygotowane, wiesz, taki detal jest, nawet jak, jak rozmawiałem z tą, to widzisz jakąś mimikę. Tam nie ma motion przepraszam przynajmniej nie miałem wrażenia, żeby w ogóle w tej grze był jakiś motion capture wykorzystany gdziekolwiek, nie? Też w tej grze nie ma filmów animowanych, renderowanych, tylko wszystko jest na silniku wszystkie dialogi są na, na tej klasycznej zasadzie takiej noski albo falautowej, że w, od trójki, tak, że patrzysz na siebie, po prostu naprzeciwko stajemy, ale kurczę, jaka to jest różnica między Tom Grom a takim Starfieldem, nie? Że to jest, że to jest, okay. gdyby Starfield y, m, miał, miał ten poziom, no nie, wiesz, y, nie wiem, i techniczny, i tego, wiesz, jak, jak na przykład my przemierzamy jakąś, bo wiesz, tu nie ma za bardzo, nie ma jakichś takich, jak w tak, że tam tysiące planet i na każdej możesz lądować, nie? Tu masz naprawdę kilka miejsc, część to są planety, chyba są cztery czy, czy, czy pięć planet jest, są jakieś, jedno jak na przykład, nie wiem, tych, taki jest statek miasto, taki, taki liniowiec, na którym się ląduje ciasto, ciastko Lubów, to jest anti Choice. I, i, I to jest taki. Mm, no funkcjonuje jak planeta, nie na tym małym układzie, ale to, to no nie jest. Nie Więc tych, tych miast, tych miejsc, które, które, które możesz do których możesz polecić, to na palcach ubourąg byś policzył. Więc nie ma takiego przepychu jak w Starfieldzie, ale nie ma też tych, tych bolączek takich, że lądujesz na jakiejś planecie, masz jakieś ciekawe miejsce i co wejdziesz w jakieś drzwi, to one ci to masz ekran ładowania coś chce zrobić w ekranie że ci ludzie są jakieś sztywni, że te dialogi są jakieś takie nieinteresujące. Tutaj, moim zdaniem, to, co, co, co miało być zrobione dobrze, zostało zrobione dobrze i e, dla mnie, podkreślę, The Outer Worlds 2 pojawi się, e, pojawi się na, na podsumowaniu. Nie, nie wysoko, ale, ale jest szansa na tą pierwszą piątkę, nie? bo muszę jeszcze po prostu przeanalizować te, te gry, które, które wyszły w tym roku, które skończyłem. Nie? I e, ja bardzo bardzo polecam. Nie? Szczególnie jeśli ktoś, ktoś się odbił na przykład od jedynki, tak jak ja, mhm. to wiesz, to, to ja teraz sobie myślę, czy ja bym nie wrócił do jedynki. Bo, bo może. No właśnie miałem cię to zapytać, czy, czy na tej fali entuzjazmu? Yy, myślisz o tym, żeby sobie wrócić do. Tak, tylko nie od razu do... i zainstaluję sobie na, na, na Steam Decku. No ja żeby dograć po prostu na tak przenośnie. Bo to jest. Bo to jest gra, która wydaje mi się, pod wieloma względami jest po prostu takim czystym rozwinięciem, nie? tego Więc, więc wydaje mi się, że to, co, to, mhm. co mnie musiało o, odepchnąć od, od jedynki, to nie była kwestia nawet samych mechanik, ja musiałem po prostu gdzieś, gdzieś się zatrzymać, czegoś nie zrobić, może gdzieś się. Yy, gdzieś nie wiedzieć, gdzie mam iść, nie? Tutaj to jest troszeczkę bardziej yy, yy, jak to mówi, że nie, nie, Nawet jak mówiłem, że te opisy yy, w dzienniku yy, twoich, twoich zadań, szczególnie nie główne, one się składa z, z wielu etapów, tak? A każdy etap może mieć podpunkty, no nie? I bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. Ale w pewnym momencie, no nie, no możesz sobie właśnie zastosować tą taktykę taką, że zaznaczasz quest, który cię interesuje i patrzysz, gdzie on cię prowadzi. I, i jeśli to jest konkretny punkt, no to masz konkretny punkt zaznaczony, czasami to jest tak, że masz obszar zaznaczony takim, takim radarem. I tam po prostu idziesz, nie? I, i, I robisz, nie? I jakby w żadnym momencie nie straciłem w tej grze jakby że nie zapomniałem, co ja właściwie mam zrobić. Tam się po prostu jakby ten wątek on się, jakby się zmienił. Nie? W pewnym momencie, kiedy znajdujemy to, czego szukamy na początku, podejmujemy pewną decyzję, co robimy i od tego etapu nie mamy zadanie o poziom wyżej, nie? od którego zależą losy no, cywilizacji, że się tak wyrażę, nie? To jest To jest interesujące. Więc ja ja, ja serdecznie The Outer Worlds polecam. polecam więc więc to, jest, to jest na pewno takie miłe zaskoczenie jeszcze, jeszcze, jeszcze w listopadzie, jeszcze pod koniec roku, jeśli chodzi o duże gry, bo raczej już nie będę teraz w nic takiego na, na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin już, już wchodził do, do, do końca roku. Mhm. Super. To się cieszę, że wiesz, ostatecznie... E nie chcę tutaj y, mówić o grif grifterstwie, natomiast cieszę się, że, że jednak Obsidian, chociaż tak obronną ręką wyszedł z, je z, jednej, z jednym tytułem. Mm -hmm. Przynajmniej według ciebie, bo avout, no to, to ja pamiętam, no to stonowane miałeś tą, tą, tą swoją opinię. Wiem, że próbowałeś y, trochę trochę stopować się w pewnych momentach, tak przynajmniej to tak Wybrzmiewało, na no tyle ja ci znam. Mm, ale... Jeśli chodzi o Awałt, to wydaje mi się, że awałt miał wszystko fajne, jeśli chodzi o, o akcję, czyli o walkę, o tą eksplorację, ale w moim przypadku leżał jako to RPG. Jako te, ta gra, która daje ci możliwości. No i ten taki mówiłeś, ten, ten taki martwy świat w sensie, że te postaci po prostu są ustawieni w jednym miejscu i już nic nie robią, tak? Yy, czułeś taką, hmm. taką nie wiem, teatralność. Też po części tego... też niby to masz, nie wiesz o co chodzi, ale w ogóle yy, to jest w tak inaczej to przedstawienie i tak masz dużo rzeczy zrobienia i to, że po prostu rozmawiasz, że w ogóle o tym nie myślisz, wiesz, że, yy, że ta interakcja jest troszeczkę inna, bo, hmm. bo, yy, bo po prostu w Awałt, tam nie masz za bardzo yy, takich, takich miejsc, w których wchodzisz w tą interakcję, z innymi postaciami, oprócz tam kilku właśnie tych, tych skupisk, nie, tam osad, czy, czy miast, ale tam też nic z tego nie wynika. Tutaj bardzo mało czasu spędzasz w takich, takich miasteczkach, bo ich właściwie nie ma, więc to od, odpada, ale dwa, no po prostu te inne rzeczy, wiesz, chodzi o to, że te misje, one nie są takie typowe, wiesz, przynieś, podaj, pozamiataj, nie wiem, FedExowe, jak to się ładnie mówiło, nie? Że, że każda misja, będzie jakaś, miała coś w sobie innego, i, i, i możesz ją rozwiązać na, na, na kilka sposobów. Możesz później podejmować decyzje. Wiesz, no. Przykład. Miałem, z, spotkałem barmankę, która do mnie coś tam mówi, że mam, że my się spotkał z nią za budynkiem. Nie? Dobra. I ona nagle mi zaczyna mówić o teorii spiskowej, że w tym miasteczku dolewają jakiś tam trucizny, nie? Tak, no tak parafrazuję powiedzmy to, żeby też najbardziej zaleczać, ale że coś złego robią z wodą, nie? I ona nam daje mm -hmm. zlecenie, żebyśmy znaleźli po prostu dowód na to, że tam coś się złego dzieje. No a później się okazuje, że ona należy do jakiejś innej, jeszcze y, mniejszej organizacji, nie tak dużej jak zakład czy, czy, czy ten, i ona też ma swoją agendę, nie? I my tam y, robimy różne rzeczy, no, nie? Że to nie jest tak, że po prostu wchodzisz i od razu tam, o... Po, przynoszę tutaj, biorę szklankę wody, no nie skram nalewam, proszę to pani próbka, nie? Bo to jest za bardzo rozcieńczone, to konkretnie trzeba to zrobić i to jest cały kolejny łańcuch różnych rzeczy, które robimy i później my, mając już ten dowód, jeszcze możemy się targować, jeszcze możemy decydować, jeszcze możemy coś innego zrobić, nie? Więc, więc to, jest, to jest właśnie piękno tych klasycznych, CRPG, które, które, które pamiętam właśnie z czasów falata pierwszego, które, drugiego, które jakby były tym takim game changerem, nie? że nie były mhm. fantasy, biciem mobków i tak dalej, tylko były zniuansowane pod wieloma względami i fabularnymi, ale też tymi, co, co w grze mogłeś robić. Ja nie będę mówił tutaj też, bo, bo ja bardzo entuzjastycznie się wypowiadam w tej grze, że to nie jest Jakiś opus magnum i tak dalej. Tylko to jest też takie odświeżenie właśnie ze względu na to, że jakiś czas temu, no nie no, był, był Avault, później była Expedition rzeczy, i każda z tych gier, mimo że RPG, one były inne. I, i nawet Kingdom Come Deliverance, jeden które w tym roku przeżyłem, też, też było inne, więc każda z tych gier niby jest w gatunku RPG ale każda ma, ma jakiś taki inny inny twist, coś innego jakby wprowadza i ten The Outer Worlds, to się często właśnie mówiło, że co by było, gdyby Obsidian miał markę Fallout i tak zrobili New Vegas, że na przykład nie wiem, The Outer World 1, 2 to byłyby kolejne Fallouty ich. Już takie Fallouty w kosmosie. I to jest ta odpowiedź. Mhm. I mi się wydaje, że że to nie są tak z takimi możliwościami, tak rozbudowane, przykład, nie wiem, Fallout 4, z tak dużym światem, ale jednak mimo wszystko y, gdzieś tam w serduchu te, te, te duchowe spadkobierstwo y, tych, tych Falloutów jest. I, i, i tutaj koreczkę postawię na temat y, tej gry. gry. Y, Rafale, bo jeszcze mam dwa tematy, ale to nie są gry. Jak chcesz, możemy Yy, wspomnieć i, i jeszcze chyba, że właśnie jeszcze masz coś, ty w co ostatnio grałeś, więc jeszcze też posłem bo, bo trochę yy, się rozgadałem o tych dwóch grach, <grych> aż mnie gardło yy, yy, się zdarło. Nie, już, już myślę, że yy, zostawię sobie na następne nagranie jedną grę, którą yy, gdzieś tam sobie, to jest mały indyk, który gdzieś tam sobie yy, pogrywam w wolnych chwilach, Także, jeżeli, jeżeli chcesz o czymś jeszcze porozmawiać spoza, spoza tematyki growej, no to, to jasne. No to dwa, dwa słowa. tutaj Pierwsze to obiecałem właśnie kolegom z awokado. Poleceniem magazynu Amazing. Zyn, taki dla graczy. Amazing. Piąty numer wyszedł. To jest taka broszura, bardziej niż, <coughs> niż magazyn. Posz broszura dla fanów gier wideo. Tak to sami twórcy określają. Amazing Piąty numer. To jest taka faktycznie taka broszurkowa. Ma taki format że Jakbyś sobie to nieś wydrukował, to to nie jest A4, tylko yy, takie bardziej 16 na 9. Jakbyś to przekręcił. w mhm. ten for, formatu. Yy, są tam i recenzje, i, i jakieś... Yy, jakieś tam felietony, ale głównie to jest właśnie taki taki prosty, ale sympatyczny magazyn. Ja tak nawet się śmieję, że w tej oprawie ostatniego numeru to przypomina trochę Reset i Gambler, ale w tym nie, że jest tak, tak złożony magazyn, tylko że po prostu ma taki, taki vibe, nie? Że, że tła pod tekstem, że te, te czcionki są takie po prostu fikuśne i że to wygląda i to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że no mam już od jakiegoś czasu, ale tak, tak nie było okazji o tym wspomnieć. Wielki przewodnik po grach FPS lata 190, 1992 2002, czyli polska edycja I'm Too Young To Die I, i ja wrzucałem zdjęcia i tak wspominałem już na grupie Fantasmagierii, ale to jest najnowsza najnowsze Najnowsza książka z wydanica Gamebook, które, które między innymi oczywiście ma swoje, swoje książki, ale uraczyło już nas kilkoma polskimi edycjami książek wydawanymi przez Bitmap Books. Oczywiście, moją ulubioną książką to jest taka ona wydana też była przez Bitmap Books, ale ona była stworzona w ogóle przez, przez zespół ludzi. To jest ta księga CRPG. I to polskie wydanie hmm. jest, jest rewelacyjne, bo ono y, po pierwsze jest jeden do jednego, właśnie jakby jak oryginał. I dwa, że tam po prostu, y, nawet wydaje mi się, że, że na lepszym papierze, w ogóle, że wszystko to. Ale chodzi mi o to, że księga CRPG to jest taka, jest taka książka 10 na 10, wiesz, że jak każda książka, taki album powinien do tego, do, tego, do tego dążyć, żeby być tak. Ale to jest niemożliwe, dlatego że tam prasowało dziesiątki, setki osób na ten, I, i to, jest, to jest taka praca zbiorowa pod, pod redakcją jednego człowieka. Ona pięknie prowadzi nas przez, przez no właściwie od, od genezy, od zarania dziejów tego komputerowego RPG aż po czasy współczesne. I tam była aktualizacja, ale oni się raczej zatrzymują na tych czasach, no w okolicach Wiedźmina III, tak? To, co robi I'm Too Young To Die, i z tego co wiem, to jest jakby. Y, to jest pierwsza książka, bo już jest, już jest kontynuacja chyba Hard Me Plenty, y, która, która kolejne lata opisuje, ale to mhm. jest to jest książka y, już jednego autora, Stuarta Maina, który, który postanowił, że y, stworzy takie kompendium y, właśnie gier FPS i po części. Nie, jakby przedstawi nam właśnie też historię tego gatunku i najważniejsze tytuły, które przez te przez te wszystkie lata, no nie, jakby definiowały definiowały to, co rozumiemy przez FPS. I co i jest o tyle ciekawe, że faktycznie, kiedy on mówi o tym 92 roku, no to yy, wiadomo, że myślimy wtedy, nie wiem, o, o Wolfensteinie 3D i tak dalej, ale tam jeszcze jest kwestia właśnie, na przykład, nie wiem, Ultimate Underworld, czy innych gier, które Wy, wykorzystały tą, tą technologię, tylko żadna nie robiła tego w taki sposób yy, i tak dobrze, żeby później na przykład, nie wiem, stworzyć Duma, nie? Także to, co robił mm -hmm. i, i, i software. Ale generalnie chodzi o to, że po prostu zaczyna się właściwie od, od gier w, w tej takim, w takiej pierwszej części, które. Które, o których właśnie nawet nie myślałem, yy, kiedy, kiedy pojawia Ci się w głowie tam słowo FPS. Tak? Czyli to są po prostu jakieś komnatówki z pierwszej osoby, yy, nie tylko z, jakichś, z komputerów 8-bitowych, ale yy, no, z komputerów, które by, właściwie nie powinny o, odpalać yy, takich taki gier. Nie? Więc to jest ciekawe. Wartością dodaną do tych opisów gier przez te wszystkie lata jest na pewno... To są na pewno wywiady. To są krótkie wywiady. wiesz, One, one nie, nie, nie wprowadzą nic, na przykład, to znaczy one będą ciekawostkami, one są sympatyczne, ale one zajmują jedną stronę. Więc jeśli ktoś chciałby poznać historię yy, duma, no to jest Master of Dooms albo Doomguy, Johna John Romero. Nie? To są książki, które, które w, w dużym detale opisują nie tylko przebieg powiedzmy, jak, jak te gry postawały, ale to, coś się tam działo wewnętrznie, no nie? co ci ludzie przeżywali. Tutaj jest wszystko tak jakby bardzo delikatnie. Jak jest wywiad z Johnem Romero, to jest na pomknięcie yy, jeśli chodzi o Dajkatanę, ale nie ma tam słowa takiego, że jak, mogliście taką kaszanę wydać. Czy coś Rozumiem, no tak. Więc, więc nie ma takich szpileczek. Wiesz, tutaj nie ma jakiegoś takiego. Ale jest o tyle. Yy, wiesz, ciekawe to, że te pierwsze lata, te, te lata 92 do 2002 roku, są na tyle yy, jeszcze, no na tyle wczesne, że dało się, powiedzmy, naprawdę wybrać bardzo dużo tytułów. Że pewnie są jakieś yy, gry, o których yy, mógłby autor wspomnieć nie wspomniał, ale kiedy przeglądasz to, to masz takie wrażenie, że no, no tak, no to na pewno, to się powinno znaleźć, na pewno i tak dalej, a czasem o... Ten tytuł, nie myślałem o nim, ale jak sobie pomyślisz, no tak, ale był. I masz między innymi nawet polskie smaczki, bo na jakimś tam etapie pojawia się żelazną Bramą i, i, i Mortyr. I co jest ciekawe, to są gry, które pojawiają się w, w głównej części książki, a też pojawiają się w tej części, która jest y, jakby y, y, wyjątkowa dla polskiego wydania. Tak? Bo jest y, część po prostu polskie y, FPS-y, taki rozdział, w którym znowu wspomina się między innymi właśnie za żelazną bramą, wspomina się projekt Battlefield, czyli te pierwsze takie gry celowniczki na, na Amiga, no nie? Jest Cytadela, jest e, Ubek, nie wiem, czy pamiętasz taką grę. Jest, jest spokój, to są, to są gry, które po prostu jak, jak John Carmack powiedział, że na midze nie da się zrobić Duma i tak dalej, no to wiele osób sobie to wzięło do serca przerzuciło się na pecety i nigdy o tym już nie myślało, nie, bo dum był grą, która, która, przez, dla której ludzie zmieniali komputery, a wtedy nie było nostalgii, ale była masa osób, które, które chciało coś udowodnić i, i niestety te gry, no nie, nie, nie, nie, nie przetrwały próby czasu, no nie, ale one były bardzo prymitywne, one były nawet bardziej prymitywne niż taki Wolfenstein 3D ale ta, ale ta książka, kiedy wspomina o nich, nie nie koncentruje się na tym, że one nie domagały, tylko też wspomina je jako, jako taki takie pokazanie tego, że, że Polska, i ja to, ja to widziałem, jeśli chodzi o scenę gier na Atari na, na C64, że kiedy Zachód zachwycał się grami na 16-bitowce, i też wchodziły już konsole. To my jeszcze, jeszcze przez te y, początki lat 90., operowaliśmy na, na komputerach 8-bitowych. I takie, takie studia jak LKW, jak Mirage, no tworzyły gry no, o jakości światowej, właśnie na te nasze sprzęty. No nie? i to, to było piękne. I za migą było podobnie, że y, kiedy już właściwie y, firma Commodore przestała istnieć, to, to nadal y, gdzieś te polskie studia jeszcze gry na Amigę wydawały, mi, że to się nie opłacało. No ale tak mówię bardzo ładnie wydana książka. Ona jest w formacie, nie wiem, poziomym, więc yy, dziwnie się, że tam jest ciężka. Jest na, na, na grubym papierze, w grubej oprawie, ale bardzo elegancko się prezentuje, więc yy, no ja w, cieszę się, że, że Gamebook znalazł sobie taką, taką niszę i oprócz książek, które oczywiście sami wydajemy, oni teraz yy, mają jakąś produkcję, którą zapowiedzieli yy, o grach, które Gry, których nie było, czy coś takiego. No wiem, że jest jakiś nowy tytuł zapowiedziany. E, bardzo ciekawy, ale już jest e, autorski, tak? Że to już nie jest przedruk e, e, z zachodu, z books tylko coś takiego, więc to jest naprawdę coś, coś, e, coś ciekawego. Więc. I'm too young To jak tutaj Jak ktoś lubi takie albumowe, e, bardziej do oglądania niż do czytania, bo tego. Bo te, no, zdjęcia są e, pełnoformatowe. To, to polecam. Ja podeślę. Będziesz chciał, to wrzucisz w opis odcinka. Ja, ja ostatnio obejrzałem tak znowu ten temat FPS-ów wraca. E, jakiś czas temu materiał na temat e, wszystkich japońskich FPS-ów. Czyli mm. zrobionych przez japońskich deweloperów. Tutaj. E, jakie powstały na... Przede wszystkim to te pierwsze... Pierwsze... To były... PC Engine, albo jakiś tam ich, ich odpowiednik, nie znam tych wszystkich, ich komputer, mm -hmm. konsol i tak dalej. Um, bardzo fajny materiał, nie wiem, czy to jest zrobiony przez Portugalczyka, czy Hiszpana, już teraz nie pamiętam, ale e, kawał, kawał dobrej dziennikarskiej roboty, jak, jak na youtubera e, i, e, i powiem ci, że e, Trochę. trochę. dowiedziałem się, czy trochę. Dowiedziałem się, że mam braki, że ja w ogóle tych tytułów nie kojarzyłem. Oczywiście tam są. Um, niektóre, niektóre gry to nie przypominają Duma, są bardziej e, w, w takim. nawet w stylu da, da, dungeon crawlera, jakiegoś w stylu, nie hmm. wiem, Might and Magic, tak. nie? Aczkolwiek y, no nie, nie mamy gry turowej w sensie. Mm, jak, jak był, były Might and Magic, tylko normalnie w czasie rzeczywistym i te tytuły okazały się, które, które tam były prezentowane, okazały się bardzo ciekawe. Szczególnie, że masa gier, których ja nawet się nie spodziewałem y, tam zobaczyć, no to były właśnie y, nie mecha, że siedzisz w pulpicie mecha i tego się spodziewałem, czegoś tam w stylu Gundam, nie wiem, Macros, nie? Ale, ale tutaj jakichś takich y, zupełnie innych y, ciekawych tytułów z elementami jakimiś y, filmowymi. Y, także materiał, y, który gdzieś tam poszerzył moją wiedzę, ale ja ci powiem tak, y, bardziej by mnie interesowało właśnie sięgnięcie po taki Coffee Table Book, jak ty mówisz właśnie Bitman Brothers, mm -hmm. Tam właśnie na temat gatunku, który niespecjalnie znam, bo szybciej bym sięgnął po to, niż na przykład yy, nie wiem, RPG nie? Które, mm -hmm. które wydaje mi się, że w swojego czasu, no w każdy możliwy materiał gdzieś tam czytałem, oglądałem i, i to, co chciałem zagrać, to zagrałem. Tak. Ym, no to... i też plus jest taki, że akurat FPS to jest taki gatunek, że jeśli. Bo teraz mamy ten y, y, Boomer Shooter, taki. Pop, y, wiem, że, że wspominałeś o Quake'u, nie Quake 2, to jest w ogóle jeden z takich najważniejszych dla ciebie gier, takich formatywnych, mm -hmm. dobrze pamiętam. To tu jest tak, że zaglądasz do takiego albumu i większość tych, tych tytułów tak ok, nie? Ale wiesz, trafiasz na, na zdjęcie z gry, w której spędziłeś dziesiątki godzin i po prostu już zaczynasz szukać, czy na gogu ona jest, nie? No, Było sporo takich tytułów, które gdzieś tam wiesz. Yy, był taki moment, że były ważne. A nagle, nagle, nie wiem, zmieniłeś yy, pc -ta, dysk, ten, ten, ta, ta gra zniknęła. Pożyczyłeś się komuś i. i mm -hmm. yy, była taka Delta Force yy, Black Hole Town, ale yy, dobrze kojarzę. Nie wiem, co się mm -hmm. z tą grą stało, miałem ją. Była, była naprawdę Pamiętasz bardzo... z którego roku? Kurde, A, z którego nie. roku? No to były na pewno e, okolice 2004-2003, okay. coś takiego mi się wydaje. Może trochę starsza. ale to. Jeśli ten... chodzi o te klasyczne gry, to jest taki projekt, jest retro-egzo.com i to jest, to jest projekt, który po prostu koncentr. Y y tworzy taką bibliotekę, która jest no, nie, niemożliwa do ściągnięcia naraz i ona jest na torrentach, ale tam są wszystkie gry, które wyszły na DOS-a tam w latach 90. -tych. Jeśli chodzi o Windowsa, to tam są e, 93, chyba czwarty, albo czwarty, piąty, szósty, jakoś tak. I to jest po prostu jedna wielka skarbnica. Więc jakby ta gra wyszła powiedzmy w, tych, w, tych, w tym okresie, na przykład nie wiem, taka gra jak Mech Warrior. Już teraz tak patrzę, Mech, widzę to... ją, nie? To była, widzę ocena przede wszystkim na Steamie 5 na 10 i to jest... Marzec 2003, kurde, yy, to jest, znaczy no nie wiem, no nie będę tutaj mówił, że się nie zgadzam, czy tam, bo, bo ja nie pamiętam, Rebellion między innymi robiło tę grę yy, i powiem wam tobie też, że no dla mnie to był taki moment, że to była naprawdę najlepsza yy, strzelanka, położyła, znaczy Soldier of Fortune było na przykład, nie, to tam, które bardzo lubiłem i, mhm. i pojawił się ten Black Hold Down i, i, i on mi się szalenie podobał, też to jeszcze tak zbiegło, że był przecież film Black Hold Down z muzyką Hansa Zimmera, to w ogóle dla mnie to był wtedy, yy, ja nie byłem nigdy jakimś tam wielkim fanem militariów, nie, ale, ale strasznie mi się podobała, bardzo mi się dobrze w nią grało i wiesz, zapomniałem ją na, o niej na, nie wiem, na, na 20 lat, i dzisiaj sobie nie przypomniałem. Jak właśnie mówiłeś o tych wszystkich strzelankach, to, to gdzieś tam pod wpływem tego, co mówiłeś o Call of Duty, to, to, to sobie gdzieś tam innego się pojawia. Nie wiem, co się z nią stało. Miałem ją w pudełku i, i nie ma... I <śmiech> ktoś może pożyczyłeś komuś i ktoś nie oddał. Też są takie przypadki. A później patrzy przychodzisz do kolegi, on ma na, na, na tym, na półce twoją grę. I udaje, że to jest jego. Były takie przypadki. Historia, no, znaczy, oczywiście, że były takie przypadki. Ale to tak jest, nie, że czasami e, zapominamy. No. A ja, Kat, jeśli chodzi o, o, o stare gry, to nie, mam taką półkę na, na starym domu i tam czasami, czasami, właśnie zaglądam. I czy nic nie zniknęło? I, czy, taki, czy rodzice pożyczytali czy, czy jest to wydanie schizma, pudełkowe, a. do którego kiedyś dostałem w ogóle ścieżkę dźwiękową i kubek, bo to jeszcze były czasy, jak. Podawane e, w takim portalu. I, I to miałem. No, tam taki, miałem y, bardzo fajne wydanie Alien vs. Predator, bo ono było. Chyba Played Częstowski to wydawał, który był chyba później przeniesiony prze, przejęty przez Optimus. Albo, no nie, dokładnie to było, ale ono było charakterystyczne, było czarne, ale miało y, taki y, sylwetkę, jakby tych, albo, albo tych, tych walczących obcych i Predatora. Yy, taką yy, polakierowaną. Więc ona się taka wydawała niemal wychodząca z tego pudełka. Oczywiście mogę teraz tak yy, przypominać i, i wiesz, jakby mi zginęło to pudełko, było mi smutno, nie? ale znowu to nie jest pudełko, które mam wyeksponowane. Ja mam kilka gier wyeksponowanych, jeśli chodzi o pudełka tutaj i nawet jak teraz nagrywam, to widzę wiesz, Black Dahlia, Pleńskiej Torme, Arcanum, The Chaos Engine. Ale, ale to jest taka, tak, tak wyekspon wyeksponowane, że przychodzą goście i oni je widzą? Czy to są takie, że ty je po prostu widzisz swoje? Nie, jest wyeksponowane dla mnie w sypialni. Żeby okay, moja żona rozumiem. w sypialni zawsze widziała, że, że ten i... i. Nie mam, mam w ogóle wyeksponowane <laughs> dla gości, żeby, to mam... żeby budziła się i pamiętała, co jest ważne w tym domu. Tak, tak, okay, tak to jest bardzo dobre tak, podejście. Dokładnie, dokładnie. Drogi Rafale, bardzo ci dziękuję za, za rozmowę i za polecenie dispatcha i w ogóle za... za no, po prostu za miło spędzony wieczór. Troszeczkę jak zwykle dłużej niż planowaliśmy, ale bardzo się cieszę, że, że udało nam się spotkać. Drodzy słuchacze, pamiętajcie. E, o, o słowie. Jakie słowo drogi, drogi e, Rafale? Wymyślimy na koniec. Może dispatch, bo to jest, bo w sumie to jest moim zdaniem to jest gra odcinka, więc e, może być dispatch, jak może najbardziej dispatch. Jasne. Dobra, więc drodzy słuchacze, pamiętajcie, aby komentować, lubić, podbijać. Nie jak to podbijanie działa, ale podbijajcie. E, bardzo nam miło, jak, jak piszecie miłe słowa, więc nawet jak nie macie żadnych krytycznych uwag, to, to, to piszcie jak bardzo się zgadzacie ze wszystkim, co mówimy. E, no i dziękuję Ci jeszcze raz za falę, za, za rozmowę. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Cześć. Hej. Cześć.